Błaszczymy. Trzy, cztery, klask. <głos> <głos> Okej. <Okay. głos> Witam w Podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 286. Ja nazywam się Damian Palaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Witam cię, dobrodzieju. Mamy misję do spełnienia. Myślę, że to jest tak taka jest. misja, która jest bardzo ważna, dlatego że walczę z tymi wszystkimi właśnie z tą nieprawdą, która krąży po internecie. Jesteś niczym Palladyn. Tak, jestem niczym Palladyn. I Paragon. I wszystkie te słowa na P. Tak dwa tygodnie temu to już chyba będzie, nie? Prawda? No jakiś coś takiego. Dwa? Półtora. Microsoft. Y, tak, półtora. Zależy. No, no, ci, którzy nas słuchają tydzień przed nagraniem, to jakieś półtora będzie. Ty, ci, którzy po to jakiś może miesiąc, więc y, to <laughs> po prostu trzeba osadzić w czasie. W każdym razie y, jakieś dwa tygodnie temu, relatywnie do czasu naszego nagrywania, Microsoft podjął się nie lada wyczynu. Przekopali śmietnik. Wielki, ogromny śmietnik. I zrobili coś, co widać było potrzebne yy, tutaj graczom. Zrobili z tego sensację. Myślę, że wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi, Piotrze, prawda? Oczywiście. Chodzi o E.T. Extra Threshold. Grę na Atari. 2600. w swego czasu najgorszą grą świata. No właśnie. i Teoretycznie rzecz biorąc. Ja oczywiście zacząłem się tym interesować. Właśnie z tego względu, że ten szum, z jednej strony to była, to była ciekawa rzecz, że oni to zrobili, ale z drugiej strony to, kiedy to się okazało, że to jest tak naprawdę machina marketingowa, ten PR, to... Wiesz, to po prostu trzeba y, y, kłam pewnym rzeczom y, tutaj y, dać y, upust na, na, na, naszej dla... złości i Słuchaj, wyjaśnić To jest kwestii. coś, co w, w, wynika chyba poza moje zrozumienie, bo ja kompletnie, ale to kompletnie nie ogarniam e, założeń akcji marketingowej. Znaczy, jeżeli chodzi o to, żeby po prostu było głośno o tym, że Microsoft to zrobił, czy też w ogóle Major Nelson, główny spokesman Xboxa, brał udział i to nakręcał, to jak najbardziej spoko, ale nie, w sensie, no to jest... co, wykopali wielką dziurę, wyjęli IT i teraz tam zrzucą Xboxy, czy Nie, generalnie Spendą, y, zrobią remake w Ultra HD IT na, na Xbox One? No to w takim razie, skoro y, zaczęłaś od Majora Nelsona, to Major Nelson, y, tak, to jest człowiek, który jest takim społecznościowym Tarzem, pr Xbox. Tak, Ale wiesz, tak, wiesz, on jest takim pijarowcem nie w garniturze, który się pojawia na tak, konferencji. To jest tego, taki ludzi, twój to jest ziom. Tak, ziom tak, to jest gość, który robi unboxing, to jest koleś, a... który przybija z tobą żółwika, to jest Spieszno. taki twój. tak. Ale on się dorobił tego, bo on już od pierwszego Xboxa, nie tego one, tylko tego pierwszego, wiesz, przed y, tym 360 y, on y, pracował właśnie y, nad, y, jakby był takim oknem na świat graczy, takim oknem Microsoftu, gdzie po prostu pewne rzeczy jakby przez to okienko wylatywały do graczy i powiem tak, że znaczy ja kiedyś nawet słuchałem tego podcastu i to, to, nie, jest, to nie jest zły podcast. Mario Nelson jako, jako człowiek, który jest jakby odpowiedzialny za to, żeby nakręcać właśnie społeczność, żeby, żeby ich motywować do tego, żeby się ekscytowali grami na One, produktami w ogóle Microsoftu jeśli chodzi związanymi z konsolami, to on robi fajną robotę. Tylko problem jest z tym, że wiesz, cała ta historia po prostu bardzo ciekawych rozmiarów nabrała, bo on nie tylko po prostu pojawił się tam, tak, on jest jakby związany z tym, co powstaje, czyli powstaje film dokumentalny, pełnometrażowy, taki National Geographic Discovery, wiesz, sensacje, dramaty i tak dalej, na temat właśnie tego odkrycia, bo to nie można powiedzieć, że oni przyjechali, przykopali śmietnik. Panie, no, oni znaleźć. przeszli siebie. Oni, oni... Słuchaj, ja dzisiaj słuchałem odcinka właśnie Majora Nelsona, ostatniego, gdzie opowiadali o tym, jak ciężko było w ogóle się dostać, Jakie mieli problemy, musieli jakimiś prywatnymi, małymi samolotami, jakimiś silnymi lotniskami tam lecieć. Że wiarzbył na pustyni i były burze piaskowe, ale te burze piaskowe to nic, tylko słuchaj, po ten smród z tego... Z tego. Ja sz... jestem absolutnie, ale to absolutnie przekonany i pewien, że ten, w tym filmie to oni tam właściwie będą to robić z narażeniem życia. Bo tylko, słuchaj, ostatnio miałem okazję przez dłuższy czas oglądać kilka filmów na National Geographic czy na Discovery, to nawet jeżeli to film dotyczy, nie wiem, poszukiwania jakiegoś tam dawno niewidzianego gatunku małpiatek afrykańskich, to zawsze ci, ci ludzie i odkrywcy, którzy to tworzą, to tam narażają słuchaj, życie. To jest, to wiesz, to jest, to jest powiem, tego... gałąź Robisz, na nogę. Tak, robisz film dokumentalny o chodzeniu po chodniku. Mary nie wiedziała, co ją czeka. Brukowany chodnik może wygląda na bezpieczny, ale tego dnia upadła między. Nie wiem, jak to się nazywa, te szpary w chodniku. Fugi. Fugi. Tak. Moneta. Wystając z półtora milimetra, tworzyła zagrożenie dla życia Mary i wiesz, masz, budujesz całą taką, wiesz, historię, tym, jak ona wychodzi z domu. przez. I oczywiście nie, nie, nie. wytłumaczenie tego, wiesz, co się z tą monetą stałe, jest dopiero po skład, ostatnim roku Skład reklamowy. chemiczny monety. Dlaczego moneta jest niebezpieczna? Dlaczego na przykład wystając tyle, a tyle stwarza zagrożenie? Dlaczego Ostatnio na przykład... Właśnie w tym to, stylu na coś, co, co prawie, że doprowadziło mnie do płaczu do śmiechu. Bo film, wyobraź i to na e, Animal Planet chyba, na temat tego, że istnieje gatunek, absolutnie jest na pewno potwierdzony i tylko nikt o tym nie chce mówić, e, syren czy też syrenów. I na końcu panowie, którzy niby tam pływają łódką i badają dno, pokazywali swój film, jak właśnie pływają łódką, badają dno i nagle Serena przypływała koło nich i chlasnęła ręką z błoniami na szybę i wiesz, wszyscy co to było, o mój Boże, to Serena! straszne. I najlepsze jest to, że ta serena była w takim bardzo słabym CGI zrobiona. Tak, ale to wiesz, tak. to, to, znaczy ja chyba to widziałem, bo to jest, mi to bardziej przypominało z, z rozgwiazdy Trifterów, rozwiazda Petera Warsaw, taka książka, uh -huh. bardzo fajna i tam właśnie ci lifterzy tak wyglądali. Więc ja automatycznie wiesz, biorę to, co to było. Nigdy nic nie wiadomo, nie? to, to mógłabyś ale... ale widzisz, to o czym mówisz właśnie, o tych, o tych niebezpieczeństwach. Major Nelson chyba przez pół godziny opowiadali wiesz, o tej wycieczce, jak to było tam, że w ogóle nie spodziewali się, że ktokolwiek przyjedzie, nie? że ktokolwiek tam będzie. Poza tym, że sami sprowadzili tam mnóstwo naukowców, przepraszam, naukowców, <śmiech> dziennikarzy którym zapłacili za przylot, za do, do wszystkie rzeczy, wiesz, oni mówię, wow, nie spodziewaliśmy się, że tam będzie The Verge, że, że The Wire. W ogóle y... Wire. No i, no bo było też dużo ludzi generalnie z gapiów, nie, bo tam można po prostu było przyjechać, dostałeś bilecik, mogłeś wejść na własne ryzyko. Mówię ci, że ludzie naprawdę przeżywali tam katusze. Była jedna osoba, która zatruła się metanem, pewnie wynotowała. No bo wiesz, rozkłopujesz śmietnik, to gnije tam, psuje się, tam, tam wszystko może być, nie? I ja, ja wyobrażam sobie, że to jest niebezpieczne, bo wiesz, sensie, że ktoś by tam papieroska zapalił, albo albo coś innego zrobił, no to wiesz, oni opowiadali, ile też czyszczenie tych kamer będzie ich kosztować, tym, yy, na Jona Melsona, przecież to, że ile oni wydali w ogóle na, na yy, puszki w, ze sprzężonym powietrzem, żeby tam czyścić się, telefony, czy coś takiego, to ja po, po na prostu emocje znowułem, ja takie, ten... wiesz, ja słucham, pięści zaciśnięte, wiesz, obgryzam paznokcie. więc wow, co za historia, no nie? Najlepsze jest to, że oni, no wiemy, jak ona się kończy, czyli ten suspens jest taki, wiesz, trochę im to nie wyszło, nie? Powinni najpierw puścić film dokumentalny i tak dalej, ale niech oni po prostu chcieli zrobić, z jednej strony już teraz, prawda, szybciutko coś zyskać, no bo wiadomo, że w Xbox no nie ma gier, to chociaż ma takie to się nazywa Xbox Originals. Nie myli z właśnie, nie. Xbox Originals e, grami, które kiedyś były z Xboxa. Ja dalej tego totalnie, ja totalnie nie ogarniam. Naprawdę, bo dla mnie sama idea Ten pomysł jest kompletnie nie, masz, nie tego. masz, Piotrze, nie masz y, i tego. Konsoli. One. Jakbyś miał konsolę One, to przecież One... Do czego jest One? Pierwsze zastosowanie Piotrze, konsoli One. No, masz trzy sekundy. I. No, kurczę, odpowiedziałeś w pół sekundy. Ach, I to, po co oni robią. Pamiętam z tamtej prezentacji. Tak. To, co oni robią, to jest przygotowanie materiałów do właśnie ten oryginalny, użyję tego wszystkiego słowa, content, tej, tej własnej treści. To jest, to jest, to jest tak jak masz Netflix Originals, czyli House of Cards, y, Hemlock to się chyba nazywa, Linie Tak, Harki. jeszcze, tak, tak, tak. To no tak, jest mnóstwo. To o, e, Orange is the New Black, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie tu, mogę przekręcić, przepraszam. I to jest właśnie Xbox Originals. Xbox po prostu to jest taki mikro Netflix. Oni zaczynają tworzyć filmy dokumentalne, raz na pół roku będzie po prostu film i teraz padło na IT, bo to jest... Nie, no słuchaj, tak, sama, sama, w sobie, sama w sobie historia, to, że pojechali szukać na pustyni jest tak no, spoko, fajnie. Tak, Natomiast tylko, że... troszeczkę ja nie do końca dalej rozumiem tą ogromną, gigantyczną historię, e, hi, przepraszam, histerię, która się nagle pojawiła w, w socialu itd. No i tak to... dalej. no właśnie. W sensie, co z tego? No fajnie pojechali, zrobili akcję, nakręcą film, fajnie, marketi fajny marketing jest fajny, no ale co no z tego? Osoby, które śledzą nas też na Facebooku, e, facebook.com slash podcastfantasmagieria, no wiedzą, Taka że ja, strona. Już tak, tak, ja już tam swoje trzy grosze wrzuciłem na ten temat, bo właśnie rzeczywiście to nie jest sensacja, bo po pierwsze mówi się o tym, że miejska legenda, ja tak tłumaczę, nie urban legend, tak? została potwierdzona. Jak została potwierdzona, to już nie jest miejską legendą, tak? czyli została jakby, można powiedzieć, zdementowana, że to nie jest legenda, że to jest prawda. To po pierwsze. <śmiech> Druga rzecz, to, to, ten, to, był to był udokumentowany fakt. No, nikt specjalnie jakby się nad tym nie zastanawiał, no bo to jest jakiś taki proces, który być może był normalny, tak? że zamiast trzymać coś w magazynie, koszty magazynowania są wysokie, to się wyrzucało rzeczy, tak? no, te śmietniki były. I był artykuł, o ile się nie mylę, w New York Timesie, który o tym mówił i tak dalej, więc to nie było tak, że ktoś komuś powiedział, ktoś zapomniał, ktoś, ktoś wpuścił plotkę i tak dalej, tylko że to rzeczywiście się wydarzyło, więc to już, to już, to było. Druga rzecz, no to rzeczywiście Microsoft zapłacił za przyjazd dziennikarzy, bo chciał zrobić, jakby, no, reklamówkę Xbox One. Znaczy, Ale oczywiście... Przy, przy, sobie... Czy przypadkiem w ogóle to nie było tak, że tam w tych latach 80. -tych, yy, przez to, że ta gra została okrzyknięta mega krapem, to Atari wręcz zrobiła z tego wielką, wielki event, że ta gra jest tak beznadziejna, więc specjalnie to nie jest tak, że wiesz tam, no, nie mamy co nie. zrobić z towarem na magazynie, to robimy specjalnie, patrzcie, zakopiamy ją na pustyni. No i właśnie to jest kolejna rzecz, która, która jest, jakby to powiedzieć, no nieprawdziwa, no użyję takiego prostego określenia, bo to nie było tak, że E.T. było grom, która jakby podkopała Atari. Atari wcześniej wypuściło Pacmana i to pac był tą grom, yy, która została wyprodukowana w większej ilości kopii niż było konsol. Tylko, że widzisz, kwestia jeszcze z Atari 2600 jest taka, że klonów w Atari było bardzo dużo. Więc ja nie wiem, jak to ktokolwiek liczy. Nie? Oni mogli po prostu też wyjść z założenia, że wiesz, yy, wydajemy tyle gier, Tyle jest platform 2600, ale jest jeszcze mnóstwo klonów, nie? I, i, I tych klonów jest... No jak ktoś chce, no to może sobie znaleźć w internecie. Wystarczy, że wpisze 2600 Atari clones i, i będzie widział, że tam masz jakieś Siri, jakieś koleko, jakieś inne różne yy, yy, sprzęty. No, ja, ja specjalnie nie wiem, jak to wyglądało, tak? Sam nigdy nie miałem Atari 2600, aczkolwiek grałem, ale pac był tą taką grą, która nie się podkopała Atari, bo oni wydali grę z kopaną. Ta gra pac była jakby no, czymś, co nazywamy kiepskim portem. No, ledwo przypominała oryginał z, z automatów. Yy, była zabugowana, miała, no, były problemy z nią okropne. Mimo wszystko sprzedało się 7 milionów egzemplarzy tej gry, nie? Więc całkiem sporo. Tylko, że jakieś drugie 5 milionów no zalegało w magazynie. I yy, inną no, taką grą, która Kat, no yy, yy, nie, nie wiem, jak, jak, jaki był. Yy, poziom wykonania, ale Asteroids też. Sprzedało się 3,8 miliona, z tego powiedzmy jakieś 3 miliony zalegało na magazynie. I tu dochodzimy do IT. i E.T. to nie była ta gra, którą, w której wyprodukowano więcej, niż było konsol i, i w ogóle ten, dlatego, że IT wyprodukowano, nie wiem, na oko mi się wydaje, że to było około 5 milionów. Na oko, czyli tam z głowy, fakt. Ale jest, ja, ja podrzucę na link, jest, ja ci też podrzucę, drogi Piotrze, link do artykułu na Hardcore Gaming one on one jest artykuł z, z poprzedniego roku, więc przed tymi wydarzeniami. No, I on opisuje całą tą historię. Zresztą kilka, kilka rzeczy związanych z IT i, i no, e, pewnymi mitami, które, które, które krążyły na temat tego, że IT było grą, która podkopała cały system. Na pewno IT przyczyniła się do tego, tak? Bo gdyby była jakimś niesamowitym sukcesem, to, to może ateri miałby mniej problemów. Ale na pewno i ty nie było tą grą, która jakby była tym jedynym czynnikiem, który to, to po prostu nawarstwiało się, tak? To, to można powiedzieć, że to, to w pewnym momencie już wszystko się zawaliło i no co, zostali z tymi, z tymi kopiami i te kopie zostały y, y, gdzieś zakopane na pustyni. Wiesz, mały problem, jaki ja mam, że okej, okay, odnaleziono te Carridże, udało się, zrobili event, tylko jest mały problem. Nie, y, tam powinno ich być dziesiątki milionów. Tak? Według, według tego, mhm. co, co te różne źródła podają. A ja nie wiem, czy oni wykopali kilka, kilkaset. Czy znaczy nie, bo oni podali, że znaleźli 200, 250 tysięcy. Tyle podali, że znaleźli. No to 250 tysięcy to jeszcze jest coś takiego, co, co robi na mnie wrażenie. Tak? No bo to mogło być kilka warstw, już wiesz, inne śmieci mogły się tam zaspać. bo to na pewno takim, na takim wysypisku to nie tylko kardirze były, ale... W ogóle jest wiesz, kto... Zarówno będzie autorem tego filmu, jak i prowadził tę ekspedycję. Człowiek od y, tego. Avengers jakiś film. Avengers. Tak. Jak go się nazywa? Tak. Scenarzysta Zak Zak jakiś tam. zach wiesz? Ben. Nie nie inaczej jeszcze. Wiesz, dziękuję mi. W każdym razie scenarzysta The Avengers też jakiś absurd kolejny ale. No wie, to właśnie wiesz. Y myślisz że się. Ja, ja przeczuwam, ja przeczuwam przeczuwa, że się... kosmici przylecą w trakcie tego, tego filmu dokumentalnego. Nie, i... ale jak każdy film właśnie z uniwersum Marvela, wiesz, co tam będzie? Nick Fury. <laughs> Nick Fury i jakieś kamery Jest jak to Okazało, że wiesz, samo L. Jackson robi intro do filmu, wiesz. Opowiada, no, niesamowitą jakąś historię. Oczywiście robi to wprowadzenie w swoim stylu i wiesz, wszyscy po prostu mają miękkie kolana. Widzisz. I ty na przykład się lepiej sprzedało niż Riveride. Albo Donkey Kong. I to są świetne gry, a jednak zostały pobite przez IT. Tylko, że no, na pewno dużo osób zwróciło IT do sklepu bo mogli to zrobić i to na pewno też... No tak, ale wiesz, gdyby oni wykopali teraz z dziury w ziemi Asteroidcy albo Pac-Mana, które też zostały pochowane, to to nie brzmiałoby tak fascynujące i ciekawe, bo jednak pac i Asteroidcy w historii gier zostały zapamiętane jako tytuły, nieważne, że te, że te, te porty były bardzo złe, ale mhm. zostały zapamiętane jako gry znaczące, czy też jakieś tam kamienie milowy rozwoju, rozgrywki. Tak. A IT e. hmm. e. zostało do czasu tej wielkiej e, akcji zapamiętane jako niby najgorsza gra świata. Hmm. I ja pan, tam bardzo no... długi odcinek, e, jeśli dobrze, jeśli się nie mylę, wideo, e, tam Angry Nerd, hmm. właśnie poświęcony grom za Cari 2600. Angry to... Video Game Nerd czy coś Tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. Hmm. No to ja, jak, jakieś ułożenie tych słów? Tak, N, to tak. większość gier Satarii 2600 na dzisiejsze, znaczy nawet na, nie na dzisiejsze czas, tylko na tamte czasy to były niegrywalne krapy. Tak, no jak ja na przykład e, z ciekawości obejrzałem jego recenzję Top Gun, to się było Tak, W ogóle większość gier, które były robione właśnie na licencji filmów, to były najgorsze wyciągacze, no, Pewne rzeczy się nie zmieniają. Tak, tylko że oczywiście, wiesz, no Nintendo, NES albo Famicom w porównaniu do, do 2006, to, to to było, wiesz, to była konsola z przyszłości. Graficznie przewyższała pod każdym względem w 2600, więc um, wyobraź sobie, jakie niektóre musiały być gry na, na Atari, jak ona wyglądała. Ja, ja mam sentymet oczywiście do Atari, bo ja miałem Atari 8-bitowe, 65XE, więc ja nie dam powiedzmy złego słowa powiedzieć o Atari, no ale wiesz, to co mamy dzisiaj, nie w porównaniu do tego, co, co było kiedyś, to... Tak, porównywać. Tak, dokładnie, i dokładnie. I po prostu się inaczej sumie, grało. Z ciekawostek sprzętowych. Ostatnio, nie wiem, czy ja o tym już poprzednio mówiłem, bo ja natrafiłem na to trochę dawniej temu, ale jest to moim zdaniem taki interesujący fakt na temat właśnie sprzętu i Wii U. O, proszę. E, że Czekaj, Wii U... Wii U kończy dla wszystkich naszych tak. fanów. E, króciutki, króciutki. Właśnie nie, nie założę się, że ostatnio o tym nie mówiłem, że Wii U jest teraz w tym samym momencie, w którym był Dreamcast, kiedy został z, skasowany Aha. jako projekt, i sprzedało się u U połowę mniej niż Dreamcastów wtedy. Taki absolutnie nic nieznaczący, nic nie, nie wcale nie istotny fakt, ale taka ciekawostka. Znaczy wiesz co, no z Dreamcastem to był taki problem... Świadczy to tam... o tym, że Nintendo ma dużo więcej pieniędzy do przepalenia niż Sega miała. No wiesz co, no, Dreamcast miał, miał tego pecha, że tam głową tego projektu w ogóle tej konsoli był Peter Moore. I on się zajmował tym marketingiem i niestety uznali w pewnym momencie, że się nie opłaca już utrzymywać przy życiu GameCasta i to była chyba ostatnia konsola w ogóle Segi. Oni... Tak, tak, tak, tak, tak, tak, to była ostatnia konsola Segi. I to jest i to, jest to no, nie? że oni po prostu podjęli decyzję, bo oni nie mieli takiego czy to tej to gotówki, do spalenia, tak, czy, czy coś. I to jest szkoda, ale na szczęście wiesz, mieliśmy już tyle konsol, że, że te gry przetrwały. Problem jest taki, że nie wiem, Nintendo niech, nie, nie mi się wydaje, że to będzie ostatnia rzecz, że prawdopodobnie oni by z, z chyba zreignowali w ogóle z produkcji gier w ogóle, gdyby mieli na przykład pozwolić, żeby Mario pojawiło się na Xboxie albo na tym PlayStation. Więc oni wolą, dłubać swoje, kombinować, wiesz, bo oni przetrwają tą generację, tak? Oni w pewnym momencie, kiedy, kiedy się okaże, że okej, okay, naprawdę jesteśmy jakby i z grami, i, i, i z tym wszystkim, no nie, w następnej generacji. Bo teraz to właściwie to jest tak, że mamy PlayStation 4, mamy One, no Wii U to wiadomo, i co? No i, i nic. Czujesz, że jest nowa generacja? Czujesz, że masz nową, jakąś gier, nową jakość gier? Czujesz, że jest coś, czego nie dało się osiągnąć na poprzedniej generacji? Znaczy, wiesz co? Graficznie powoli już czuję. Mhm. Ale to u mnie może wynikać, ja to zawsze powtarzam, że ponieważ ja nigdy nie miałem high-endowego pc za 40 tysięcy, to bardzo możliwe, że bez problemu bym to osiągnął, bo jak widziałem, jak wyglądał Crysis trzeci na absolutnie najwyższych detalach, to to, to zachwycał. Mhm. Ale ponieważ ja tego osobiście nie miałem okazji dostrzec u siebie pod własną strzechą, to dla mnie, no taki infamous o czym mówiłem już ostatnio, no, urywa czachy graficznie. No właśnie, ale i jeszcze i potrzebujemy więcej takich gier i, i one nie tylko muszą osiągnąć grafikę, tam musi być coś więcej. Małe no może Słyszałeś o pluteczkach, które się ostatnio pojawiły, które, skoro pochwal się, że zdobyłeś już platynę... No, wiecie to dłużej to trwało niż myślałem, bo byłem przekonany, że wystarczy półtora raza przejść grę, to się okazało, że trzeba dwa i pół raza przejść grę, więc trochę to trwało. Ale jest platynka, tak. W Dark Souls. Pełen sukces, sukces. No nie wiem czy na dniach, bo to jakoś przedwczoraj mm. pojawiły się ploteczki, że na PlayStation 4 powstaje gra twórców Dark Souls, czyli From Software, która będzie najprawdopodobniej ekskluzywem. Być może najprawdopodobniej będzie to gra tylko na nową generację konsol mm. i nazywa się to Projekt Beast. Coś widziałem, tak? Taki Jurassic Park w klimacie Soulsów, tak? Czy nie? No tak, tak. Czy Dino Crisis? Znaczy nawet m, chyba bardziej Dino Crisis. Pojawiły się tam jakieś screeny, niby co, jakieś wycieki, niewycieki. E, wiesz, oczywiście mamy rycerza, mamy jakieś pola, nagrobki pełne. Ten wygląda to zaskakująco dużo ładniej. Są jakieś dinozauro-owłosione stwory. Generalnie tak, wiesz, pierwsze skojarzenie ładniejsze Dark Souls w trochę innych klimatach, chociaż niekoniecznie innych, bo też tam wszystko jest ciemno, mroczno, krwawo, brutalnie, więc kto wie, kto wie. No ale Sła, jeżeli platyna w Dark Souls jest zrobiona to być może yy, no, <laughs> jest tak, to że, gra, że... która przekona Cię do kupna PS4. No na, na pewno. Znaczy, ja myślę, że do, do, do końca tego roku wyjdzie yy, kilka gier, które chcę zagrać i, i one wychodzą właśnie też na konsolę nowej generacji. I prawdopodobnie tym się to skończy, nie? Że, że, że będę miał, zanim się ten projekt yy, Beast pojawi. Zwłaszcza to jest jednak moim zdaniem bardzo pozytywne, że nie ma y, tak dużego schodka finansowego, jak było w przypadku poprzednich konsol, bo jednak wiesz, zakup na premierę PS3 czy, czy Xboxa, no to był koszt, który spokojnie przekraczał 2000. Mm -hmm. Tak spokojnie, spokojnie. A, a jednak y, PS4 czy, czy, czy Xboxa można kupić teraz spokojnie za jakieś tam 1700-1800 zł. No zobaczymy, no zobaczymy, ale wiesz, yy... Parę tych gier, na które czekałem, no okazało się, że kiedy one już wyszły, aż już prawie wyszły, to ja nie czuję tej potrzeby posiadania tej konsoli. Między innymi myślał The Watch Dogs, czy Watch Dogs. No to jest wielka zagadka, bo Wiesz, ja pamiętam że jeśli chodzi o Watch Dogs, to mam tak mieszane odczucia i z jednej strony, jeżeli to, o czym oni mówili wiele razy, ten cały system miasta, ten mhm. OS miejski, gdzie ludzie żyją swoimi sprawami, będzie działał tak jak działać powinien, to faktycznie ta gra może przynieść pewną rewolucję. Natomiast jeżeli wyjdzie im po prostu zwykły sandbox, który na pewno będzie wtedy gorszy od GTA V, na starych mhm. konsolach będzie dużo brzydszy od GTA V, na nowych być może nie, to się okaże, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Ten się nie hmm. jest taki zły chyba. Więc... No, tylko to właśnie wiesz, też niektóre trailery trailerom nie równasz, tak wyraźnie. Mhm to wtedy będzie lipa, natomiast jak tak. uda im się zrobić tak, że będziesz miał niesamowity system miejski, gdzie twoje posunięcie będzie kompletnie wpływało na to nasze zmiany i tak dalej i wiesz, motyl, który tu zamacha skrzydłami doprowadzi do karambolu na drugiej autostradzie to może być fajnie bąk puszczony ale... w prywatnym mieszkaniu blokuje tak, klimatyzację, przez to uduszą się ludzie mieszkający w piwnicy i ponieważ byli to nielegalni emigranci z Metryku, no, słuchaj, to... jedna historia o zatrusiu to... metalem była, więc wiesz, nie wytrzyjemy <laughs> No, ale jest druga gra, na którą czekam. Tak naprawdę czekam dużo bardziej, jak się okazuje, to jest The Division. Ale The Division chyba w przyszły rok, tak? No właśnie, czyli widzisz. I no. jeszcze jest jedna gra, która się nazywa Destiny. I ona chyba wychodzi w tym roku już, prawda? No powiem Ci, że ostatnio, y, to trochę zahaczał w to ostatnio grałeś, ale y, miałem Miałeś okazję Destiny? znowu, no, nie, nie, nie, nie, miałem znowu okazję pograć w Bordelance po sieci, nawet skończyłem. I Zreszałem, że trzeba platynki, tak Cię zainspirował <grym> na ostatni nie, odcinek. Nie, nie, platynki absolutnie nie, ale mimo, że jestem namawiany do tego. Natomiast y, jak Dobrze. zobaczyłem, bo pojawił się gameplay z Destiny, i on no. wygląda tak jak Borderlands. Nie, Ale słuchaj, no co ja mówiłem? Że to są Borderlands'y z ładniejszą grafiką. Że to jest taki miks. Ktoś tam mówił, że to, że to jest miks. Nie, nie pamiętam, jakie gry, ale yy, widzisz, no, taki, taki fantastyczny przykład. Da? Nie, ale chodzi o to, że dla mnie to jest miks Borderlands z grą, o której wspominaliśmy i też to zauważyłeś. Defiance. Bo tam no. grafika w Defiance jest yy, bardziej realistyczna. No aczkolwiek no, w Destiny jest jednak dużo ładniejsza. Jednak ten świat Wygląda bardziej imponująco. W końcu nowa generacja. Tak, dobrze. No, wiesz, Destiny może. Ja nie, właśnie. To ja, ja zakładam, że Destiny będzie miała po prostu dużo bardziej otwarty świat niż Borderlands. Bo Borderlands to jednak są takie. No, nie chcę mówić areny, bo one są dosyć spore. Czy to... masz system. Masz system no, może nie aren faktycznie, tylko system do no, lokacji. Tak. Połączonych ze sobą w sposób. węzłowy. Tak. Bardzo fachowe określenie, tak. <laughs> Przenikają się intertransferalnie z systemem połączeń takich jak drzwi, przejścia, bramy inne takie? No, Chodzi mi o to, że patrzysz sobie na mapkę, na której masz lokacje oddalone od siebie w jakiejś tam odległości i możesz albo między nimi teleportować za pomocą systemu szybkiej podróży, albo iść z lokacji do lokacji. Bo teoretycznie możesz przejść, mhm. tak powiem, przez całą mapę, A. po prostu idąc od wejścia do mapy do końca mapy. Nawet jest A jakiś Możesz zrobić Scottiego. No, możesz zrobić Scottiego, nawet wyobraź sobie, że podalance są pełne easter Jest jeden historia, który polega na tym, że musisz przejść prawie przez całą mapę z jakimś tam przedmiotem jeśli się nie mylę z jakimś pierścieniem Oprost. i w momencie, w którym wrzucisz ten pierścień do wulkanu, który jest po drugim końcu mapy, to przylatują trzy orły i drzucają skrzynki. Jest to nawiązanie do Władcy Pierścieni, gdzie uratowały ich y, te ptaki. No to kiedyś... Y, y, f, chyba. Mogę się mylić, jeśli chodzi o numer epizodu, ale wydaje mi się, że to był epizod drugi y, do Half-Life'a drugiego. Tam była... Y, jeden z achievementów był taki, że miałeś krasnala ogrodowego przenieść przez całą ogrodę. A to nie było... Czy, a to nie było w portalu? Nie, nie czekaj, w half life tak. Tak. Wskazuję. To było bo tam wydaje, że to tam. Był w, drugim, w drugim epizodzie. Zresztą to był taki epizod, że tam można było na różne Zresztą sposoby. Trzeba kosmos czy... wysłać chyba, do rakiety go było trzeba tak, tak, no to Generalnie chodziło o to, że praktycznie przez całą grę musiałeś go prowadzić, bo tam były takie miejsca, że właściwie bardzo ciężko było to, bo to nie jest tak, że wkładasz go sobie do plecaka, bo musiałeś go jak wiesz, nieść w rączkach i na przykład jak wchodzi, kiedy wchodziłeś do samochodu, no to coś musiałeś zrobić z tym. Więc, to znaczy, powiedzieć tak, Fajne, fajne rzeczy, ale wracając właśnie do Borderlands i Destiny, to po prostu chciałbym wiedzieć że Destiny będzie miał po prostu otwarty świat, bo Defiance ma po prostu świat MMO. On tam też jest, tam jest też system szybkiej podróży, ale generalnie masz otwarty świat, bardzo duże mapy, tylko wiesz, czasami im większe mapy, tym tak naprawdę mniej jest rzeczy. Masz połacie terenu, jakieś drzewka, jakieś te duperelki i co jakiś czas coś się dzieje, ale tak naprawdę nie ma naprawdę bardzo niewiele jest miejsc, które są naprawdę tak ładnie wykonane, że masz wrażenie, że po prostu ta przestrzeń, którą trzeba było zagospodarować, no jest tu gdzieś problem, nie? Z tym, że, że, że, że nie czuję się, że, że masz zbyt wiele detali, a z grą Bungie, no to wygląda tak, że tam rzeczywiście wszystko prześlicznie wygląda. I o ile Borderlands ma interesującą grafikę, tak, tą cel shadingową, no to no nie może się mierzyć z Destiny, i teraz jest właśnie kwestia, co tak naprawdę będzie unikalnego w Destiny. Tylko, że widzisz, no mi się sama gra, koncepcja dosyć podoba. No Borderlands w ogóle jest y, świetną grą, więc jeśli mieliby zapożyczyć tę konstrukcję, no to chyba nic z tym złego, prawda? Cóż, nie ma A swoją drogą, a propos tego co gier słyszałeś, że, że Dust 514 jest, będzie chyba zamknięty? No nie dziwię się, nie dziwię się. I robią na w Znaczy, wiesz co, problem z Dust 514 jest taki, że to jest właśnie gra, która z jednej strony jest nie, nie, jest po prostu fatalnie zbalansowana, wiesz, jest, jest duży problem z tym, to co nie, nie działa tak naprawdę jak powinno, czyli na przykład usługa klawiatury i myszki, ja miałem duże problemy z tym bo nawet chciałem grać na klawiatury i ale się nie dało, tam po prostu coś jest mi się wydaje, że to jest coś związane z, chyba z odświeżaniem i tak dalej, coś co czego powiedzmy nie ma jakiego, jakiegoś większego problemu na pececie tam, tam był no ale to nie o to chodzi, możesz, możesz gdzieś oczywiście na padzie i dużo żeśmy grali Tak, ta, graliśmy, graliśmy. stworzyliśmy sobie grupę <głos> na której właściwie nic się nie dzieje, tylko to, że raz na jakiś czas jakieś tam chyba informacje ze świata i w związku z DAS chyba wrzucaliśmy, ale ja więcej miałem przyjemności grając w DAS 514, kiedy sobie tworzyłem nową postać i grałem z ludźmi, którzy nie mieli tych wszystkich ulepszeń, kiedy wszyscy byli na tym samym poziomie, więc po prostu problem jest naprawdę z balansem z tą grą. I kiedy masz tak niezbalansowaną to grę... Trochę to trochę za bardzo jest pay to win jednak. Znaczy pay to win to było, gdyby gdybyś to tylko powiedzmy przez pieniądze Chodzi o to, że w pewnym momencie nie musisz za dużo im zainwestować, ale w pewnym momencie, kiedy już masz ten sprzęt, tak dominujesz, że już nie, właściwie nie potrzebujesz pieniędzy z, z, tego, z dodatkowych pieniędzy, powiedzmy, y, prawdziwą walutę. No nie, jak to powiedzieć. No, ale tam, tam jest też tak, że przecież te, y, ten sprzęt się kończy. No, on się kończy generalnie to wiesz, jest na zasadzie, że jak giniesz to, to, co miałeś na sobie, przypada. Jest bardzo fajny system. Ale ci ludzie nie giną, rozumiesz? Masz najlepszy sprzęt, najdroższy. Ilekroć, wiesz, wchodziłem w taką grę, gdzie byli tacy po prostu zawadiacy, no to, to, to była taka jednostronna walka, no bo nie jesteśmy w stanie nic zrobić Gracze, którzy grają tak raz na jakiś czas, to odrzuca. Ja po prostu nie mogłem w tej grze grać moją główną postacią dla przyjemności, bo byłem tylko po prostu workiem mięsa w, w takim, wiesz, cannon foder, do którego się strzela i, i ma się satysfakcja, o, zabyłem jakiegoś leszcza i, i to mnie odrzuciło i ja się nie dziwię, że po prostu ta gra yy, kończy swoją karierę oni prawdopodobnie powinni zrobić port na PC trochę przemodelować yy, te upgrade'y, te upgrade'y nie powinny być yy, tak drastyczne. z tego co ja kojarzę oczywiście znaczy, nie jestem pewien, czy oni ją zamykają, ale wiem, że robią kolejny projekt, który chyba będzie już multiplatformowy jednak raczej i to jakoś ostatnio była wielka konferencja, czy CCP, czy tam coś w tym stylu, i właśnie padła informacja, że kolejna gra się będzie nazywała Projekt Legion i to będzie też FPS i jak to tam ktoś ładnie powiedział, że to wszystko to, co się nauczyli przy okazji Dasta, zostanie wykorzystane y, przy tworzeniu nowej gry FPS. No, zobaczymy, no więc, jeśli wyciągnęli jakieś wnioski z tego, co się działo, jakieś lekcje, no to czemu nie? No ja bardzo chętnie zobaczę, dlatego, że mi się bardzo klimat podobał w, w, w, w. tam wiadomo, o co chodzi, takie hardcore science fiction. No cóż. Ym, tam jakieś jeszcze jakieś ciekawe rzeczy, jakieś ploteczki, bo ty jesteś znany z tego, że taki znany plotkarz jesteś. Y tylko wiesz, problem programu, jest, że zawsze muszę odsiewać te plotki, które mogą trafić do informacji publicznej od tych, które tylko na ofie mogę podawać. A, to masz jakieś takie z ja myślałem, że po prostu jakieś takie ogólnodostępne plotki. Nie, nie, nie, nie. Ostatnio jakieś kilka takich ofowych się dowiedziałem, więc tutaj niestety nasi więc... słuchacze muszą obejść się smakiem to, to zanim tam będziesz, zanim przesiejesz, to ja cię zapytam, czy nie zbulswersowała cię informacja, że Zenimax chce pozwać Facebooka o, z, z, z, nie wiem, czy kontrole, czy zwrot yy, jakiś, yy, koszt, nie kosztów, mi się wydaje, że jakiś tam pewnie, będzie pewnie, pewnie jakąś kontrolę nad Oculusem VR. E, to A, wiesz co, coś mi się obiło uszy, ale nie, nie zwróciłem na to uwagi. No, Karmak pracował dla i Software, które, którego właścicielem było Zenimax. Id Software, wiemy, firma Legenda, dumy, nie dumy, hmm. ostatnio Rage, no i problem jest taki, że Karmak przez kilka mm, przez kilka lat nie przez co ja, co ja gadałem, jakie lata, co, to, to, to, to ta choroba mnie tutaj. Przez, przez pewien okres czasu wspierał projekt Oculus Rift i tam nawet w końcu dosyć oficjalnie przyjął jakąś tam funkcję w zespole Oculus VR nie wiem, jakiegoś takiego jednego z szowych architektów technologii ale że też to kolidowało jednak z jego pracą w IT Software, to ostatecznie zrezygnował z pracy w IT Software. I długo, długo nic, prawda? Cisza, no i co się okazało? No to już będzie tygodnie temu. Facebook wykupił za 2 miliardy dolarów Oculus VR. No i wiadomo, Facebook, dużo pieniędzy i tak dalej. Zenimax, firma, która walczy o swoje prawa, wiemy co zrobili z marką Fallout, jak ją wyrwali Interplayowi, jak nie pozwolili im żadnym, żadnych gier, z tą nazwą czy jakichś tam apokaliptycznych postapokaliptycznych -ap post gier robić jak okazało się, że już nie można na Gogu kupić Fallouta bo właśnie przez Zenimax ale GOG zareagował i rozdał za darmo to był taki, taki wiesz, taka szpila stryczek w nosek no bo wiesz, jak już wszyscy mają za darmo, to po co kupować? I chwała im za to. No i teraz Zenimax po prostu zainteresował się swoimi prawami do Oculusa. I... No nie wiem, to jest trochę bulwersujące, że skoro mieli jakieś obiekcje, to przecież mogli powiedzieć, że słuchaj, słuchaj John, pracujesz dla nas, jesteś częścią id Software, nie możesz iść do Oculusa. Ale jeśli on poszedł do Oculusa, to musiał dostać zielone światło jakieś. Nie, wiesz, wyobrażasz sobie, że twój pracownik mówi, że będę pracował dla innej firmy. I, ja się zastanawiam, jak bardzo on jak bardzo on był częścią i software bo nie, historia... Był... No ale jakie on tam stanowisko? No ale przecież on był tym głównym y, programistą, tym głównym no, ale on był i on został, czy on odszedł no, kompletnie? Był no przecież to... ten Tech 5 ten silnik, nie, na którym chodził Rage, no. Sztupuje jego dziecko. Bo... Znaczy, wiadomo, że on yy, odkąd jakby programowanie, kodowanie tego, to już nie była praca jednego człowieka, tylko zespołu, to jakby on koncentrował się na innych swoich projektach. Na jakiś tam, nie gry na komórki, yy, nie wiem, puszczanie rakiet, no takie rzeczy, nie? L loty w kosmos. Normalna sprawa. Tak, ale, ale już, no, nadal był częścią nicotwę. I yy, jeśli on mógł być częścią i Software i y, Oculus VR przez jakiś czas. Ale ty jesteś pewien, że on był dalej częścią i Software? No to Znaczy ja nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz, bo to było tak, że najpierw proszę informacja, że John Carmack dołączył do twórców e, Oculus Rift. W, do... Najpierw to było to, jak on bardzo chwali Oculusa i jak to on uważa, że to jest przyszłościowy sprzęt. Tak, najpierw, no, tak no to, to, to, to wiesz... Wiesz, no zachował się jak polscy politycy, nie? Badał grunt przed, yy, i czekał na wyniki badań opinii publicznej. Jeśli było zielone światło, to wiesz, że przechodzę do kulusa. Jeśli byłoby czerwone, negatywne, to by, yy, to by tego nie zrobił. I w, y, podjął się pracy yy, na etat, jeśli można powiedzieć. I yy, ja tutaj próbuję nawet. Yy, sobie, wejdę. Otworzyłem sobie z, y, newsika, właśnie, a propos tego, i teraz właśnie czytam, że. Tak, przeszedł, był tam i w pewnym momencie zrezygnował z, z pracy wicowskiej. Ja nie wiem, na jakiej to zasadzie było, czy to było tak, że on dał wypowiedzenie, czy, da, czy nie dał wypowiedzenia. No, w każdym razie to było tak, że on przez krótki okres czasu był częścią dwóch, dwóch firm. Tak, 7 sierpnia Joint Oculus VIL, znaczy do, VR, Znaczy dołączył do tymu Oculus A odszedł, tak, VR... A odszedł z ID 22 listopada. No I powodem podanym zobacz. jest to, że pół roku. No mniej niż pół roku. Tam trzy miesiące, tak? Sierpień, czyli sierpień, wrzesień, e, październik, listopad. No, cztery miesiące. No i po, powód, który został podany jest taki, że Zanimax nie chciał w żaden sposób wspierać Oklusa. No właśnie. No tak, właśnie. Tam. I teraz tak. Masz taką sytuację. I teraz co? Yy oni będą się sądzić, że moim zdaniem to jest takie, taka głupota, ja mam nadzieję, że Facebook nie tylko wygra w sądzie, ale jeszcze i tak troszeczkę, wiesz ach, takim, tak, tak guża im nabije, właśnie za takie akcje bo to jest bo ja pogodziłem się z tym, że Facebook przejął Oculus VR, nawet ostatnio zacząłem myśleć, że to jest jednak pozytywna rzecz, bo okej, okay, może to już nie jest główna, główna zabawka dla graczy że to, że to jest głównie dla graczy, ale tylko taki, takie pieniądze i taka firma może jakby wprowadzić w życie plan wirtualna rzeczywistość dla wszystkich, czyli właśnie te nasze wiesz, holodeki wymarzone. To jest tylko... No, tylko dzięki temu możesz to osiągnąć, bo gdyby oni zrobili, wypuścili ten gadżet i wypuścili go dla graczy, to on by w tym getcie graczy został. Nigdy nie, nie, nie, nie szukano by innych rozwiązań, a myślę, my że już jesteśmy na takim etapie rozwoju, cywilizacyjnego, że już dawno powinniśmy mieć holodecki, już dawno powinniśmy mieć e, wirtualną rzeczywistość, taką nie do odróżnienia od... No, no. Sorry, mamy na razie, razie elektroniczne gazety i chociaż z tego trzeba się cieszyć. No tak. No. <laughs> I syna, no to ja nie wiem, No jak uważasz, Piotrze, jak się to zakończy? Czy, czy będzie sędzia przychylny, czy w ogóle dojdzie do rozprawy, czy czy Facebook zdecyduje się zapłacić coś za nim? Znaczy zamiast, zamiast z jednej strony wydaje się kompletnie absurdalny, bo stwierdzenie, że ponieważ byłeś naszym pracownikiem, to to, że pracowałeś wtedy w innej firmie, to nieważne, bo to, co tam robiłeś, jest naszą własnością, brzmi kompletnie absurdalnie. Ale z drugiej strony, kto wie, jakie umowy były wiążące dla Karmaka. Jeżeli on miał umowę, no bo jednak on pracował, tworzył wartość intelektualną, więc jeżeli tak. gdzieś w umowie miał zapis, że w całkowita. Nie wiem jak to nazwać, cała wytworzona przez niego wartość intelektualna, jakkolwiek głupie by to brzmiało. Hmm, czyli nawet, jeżeli ktoś w domu na, na się sobie dłubał i robił jakąś grę na mobilki, to i tak była to część. Bo to no, nie tak do tego prawa. No właśnie. To teoretycznie rzecz biorąc, faktycznie no robiąc coś w zespole Okulusa, będąc dalej przez te 4 miesiące, o których powiedzieliśmy pracownikiem Zanimaxu. Czyli pracownikiem i software, no wiesz. Właśnie widzisz, bo generalnie drogi, jest drogi taka, prawa krążą. No tak, tylko że nie przeszkadza. Tak, tylko że zasada jest taka, że ty jako inżynier, czy tam, nie wiem, wynalazca, ktokolwiek, pracujący dla firmy, na etacie, to rzeczywiście to, co stworzysz, pierwsza prawo do tego ma firma. I to jest tak, że powiedzmy, tworzysz coś, jeśli na przykład firma nie wyraża zainteresowania i daje ci zielone światło, to oni tego nie, nie przejmują, tylko, że po prostu rzeczywiście no, to już jest twoje. Nie? To, tylko, rzeczywiście, tylko to musi być w jakiś sposób yy, zapisane. Tak, y, on prawdopodobnie być może nie dostał pozwolenia na piśmie i teraz ma problem, bo wiesz, umowa dżetelmańska nie obowiązuje w Zenimaxie. No, no, w, w, zwłaszcza w momencie, w którym dochodzi do sporu. Z, tam, z, z tego, co Zenik max w tej sprawie mówi, to chyba jeden z tych twórców y, Oculusa, tych, tych pierwotnych, pierwszych, dawnych temu, niby też podpisywał jakąś mowę z Animaxem. Więc wiesz, tutaj sprawa jest jak zawsze skomplikowana i pewnie dowiemy się albo o ugodzie, albo o się o niczym nie dowiemy. I nagle, jak będzie ugoda, to pewnie się o tym nie dowiemy, jak nie będzie ugody, to na pewno się dowiemy. Jeśli takie rzeczy wyciekają, to dowiemy się, być może jakieś szczegóły będą yy, owiane pewną tajemnicą, yy, ale, ale gdzieś tam coś przecieknie. Nie? Zawsze się dowiedziałem z, z, z spraw ostatnich dni, nie wiem, czy natrafiłeś na tak zwane, to była zaskakująca wyjątkowa informacja, której nikt się nie spodziewał, ironizując, czyli House of Call of Duty Cards. No widziałem, no. W, na początku nie wierzyłem własnym oczom, a później zobaczyłem tytuł tej gry Advanced War czy jak to się nazywa? Ja w pierwszej tak? chwili myślałem, jak zobaczyłem najpierw informację o newsach, to myślałem, że jest to żart, że ktoś nazywa tę grę wiesz, Advanced Warfare, e, śmiejąc się z jej e, podobieństwa do różnych innych gier z Warfare w nazwie, ale, ale nie. Call of Duty no właśnie. i Advance Warfare. Podobno już tak jest zaszufladkowany Kevin Spacey, że słyszałem, że gra postać, która jest niemal y, no nie wiem, to, tym tym no nie, może, może gra prezydent Stanów Zjednoczonych, kto wie, ale, ale że to jest właśnie ktoś bardzo podobny do Franka Underwooda. No, chodzi o to, że ponieważ Frank Underwood z House of Cards jest postacią wyjątkowo charyzmatyczną i sposób kreacji tego bohatera jest bardzo wyjątkowy, mm -hmm. czyli wyjąt... no, no, nie da się, oglądając House of Cards fragment, który przypadkiem zobaczysz w YouTubie, nie da się pomylić tego serialu z żadnym innym ze względu na tą narrację do do widza to teraz zarówno tak, jak to jest, ja, jest serial, który jakby przełamuje tą czwartą ścianę cały czas i non stop Czy coś. więc w momencie, w którym pojawia się Kevin Spacey w roli która wyglądać mogłaby podobnie, z automatów wzbudza tak. te skojarzenia wiesz, dużo ludzi nawet w, w, widzi to w reklamie banków, w on bierze mówię, gdzie też Ale mamy narrację tam... prosto do, do kamery Oczywiście wiadomo, że w reklamie banku jest uśmiechnięty, miły życzliwy i przyjemny, a w House of Cards oddajcie raczej... Oddajcie mi swoje pieniądze. <laughs> tak, w miły i życzliwy sposób. A w House of Cards raczej ciężko powiedzieć, że jest miłym i przyjemnym człowiekiem. Postać, którą kreuje. To też automatyczne skojarzenie. Zwłaszcza, że House of Cards jest hitem, tak? I Kevin Spacey przez to wrócił na szczyt. Ale pomyśl w ogóle, teraz wracając do, do filmów z Kevinem Spacey, jak ciężko się na przykład teraz ogląda takiego K-Pax. <grystos> Masakra jakaś, nie? Za to 7 pasuje. No tak, 7 pasuje. The usual suspects y jako tako, no, tak. Ale po prostu no, całkowicie tak, K -Pax, K -Pax jest tą jedną teraz, rolą no, niesamowicie zdominował y y jakby odbiór własnej persony. Oczywiście, że to jest problem, znaczy problem, wielkie słowo, ale to jest rzecz, która jest często związana z serialami. Jeżeli pojawia się jakiś serial, który jest hitem, to postaci, aktorzy, którzy tworzą jakieś postaci, często potem są na stole związane z tymi... Z tymi tak, z tymi on jest staci, bardzo, bo Ja bardzo, wątpię, bardzo. żeby ktokolwiek z obsady, e, stałej obsady Gry o Tron który debiutuje w Grze o Tron, bo tam, nie wiem, Celsai to jest aktorka, która się pojawia w wielu różnych filmach, ale na przykład e, e, nazwijmy to młodzi Starkowie, to często to jest ich debiut, mniejszy lub większy i wątpię, żeby później, mimo, że to jest ogromny sukces i absolutnie są rozpoznawalni, to udało im się ten sukces podtrzymać. Czy, nie wiem, czy Jon Snow, czy aktor, ja, który gra Jonas Snowa, nie gra teraz w takim nowym filmie Pompeji, ale to... Ale czy Pompeja... wie, nie, nie wie tam nic? Czy ja nie wiem. Nie, czy on nie wie nic w tym filmie. A ja nie wiem, tak tylko mi się pomyślał. Ale nie no. Przepraszam. Jest, no jest, jest coś takiego właśnie w tym, że zobacz. Przez jakiś czas y, house był taki charyzmatyczny, nie? taki rozkonalny, ale, ale jak sobie pomyślisz, że nie, że nie ma house'a w serialu, to nie ma tej postaci. Jakby on, ten serial został przyciągnięty przez te wszystkie sezony. Że on już się zdążył tak. Ludzie, jakby wiesz, okej, okay, przeżyli ten moment upojenia house'em, a później przez to, że byli dojeni, e, w ogóle dojło się ten serial, przy, przyciągnięty został, e, jak to zwykle z takimi serialami, z z możliwości, to ta charyzmatyczna postać house'a, ona zniknęła z tego. I teraz gdzieś tego, e, on się nazywa? Lori? Lori, Q. Q. Q. Lori, tak. Że, okej, okay, zobaczysz go gdzieś, ale. No ci się już nie kojarzy z ja Wierzy i, ci się z aktorem, który ma nie ogieński tym, że, że Hulory mi się kojarzył przed Housem z komikiem. No właśnie. No. Więc tam akurat tutaj nie, nie miałem tego... Ale Kevin Spacey, no niesamowicie charyzmatyczny postać. No właśnie i teraz masz ten zwiastun. Advance, War, Ball, Fell. Nie mylić z, z, ze wszystkimi innymi Advance, Warfighterami i tak dalej, Future of No Właśnie. To jest w ogóle jakaś masakra z tym. Go z Trigonami i tam resztą. Ale Niedługo mi się słowa skończył. Ja mam wrażenie, jest taka stronka, gdzie losuje tobie nazwę gry. I, i, I niedługo dojdziemy do tego momentu, no bo, wiesz, jest ograniczona ilość przymiotników, których można używać do Warfare. Tak, ale coś im powiedział, ktoś im, powie... space, ktoś im kosmic. powiedział, albo nie wiem, może rzeczywiście y słupki sprzedaży Ghosts były tak niezadowal niezadowalające, że oni musieli po prostu wrócić do Warfare w nazwie i no, padły na advance. Ale... Nie, no bo to jest, to jest tak ten, zawsze było, że wiesz, jedna gra była Warfare i potem Modern Warfare, potem był chyba Black Ops. Nie, nie, nie najpierw no to... był ostatni drugi drugiej światowej World at War. war. To war, był... war tak. ale nie, potem był Modern Warfare 2 i wtedy był Black Ops. Potem było Modern Warfare 3 i Black i Ops 2. Black Ops 2. Um, teraz było Ghosts, więc A... pasuje, żeby następnym był jakiś Warfare. A nie, ale Ghosts to, to nie była gra po... Bo przed Ghost był Black Ops 2. No tak, tak, tak, tak. Aha, masz rację, czyli faktycznie, czyli, czyli, Ghost, czyli, czyli było... teoretycznie to była ta gra e, Infinity War, czy cokolwiek to tam zostało z Infinity to Ward. Ta więc... gra, która powinna być z Warfare. No cóż, widać p ten błąd naprawiałem, teraz będziemy z czego wynika, że ludzie, którzy robili Black Ops 2, e, prawda, robią grę z serii Warfare, czyli troszeczkę jakby zmienili się rolami. Rozumiesz? Mhm. No, więc ja teraz sobie tutaj szybko zobaczę kto robił jakie studie, jaką część o. Płynność naszej rozmowy jest tak ogromna, że nie jesteśmy w stanie się w żaden sposób przygotować do sprawdzenia takich faktów przed odcinkiem, bo nigdy w życiu, siadając do nagrania nie pomyślelibyśmy, że zajdziemy na zastanowienie się No się jest zaskoczenia z tą, z, z, z tą, z tą część Call, of Call of Duty niestety, taka jest no więc, Taka jest y, cecha tak, y Ghost y robił Infinity World. tak, Triarch ale uwaga, uwaga, Advanced Warfare ma robić Sledgehammer Games czyli ci panowie którzy zrobili Medal of Honor przypadkiem? znaczy oni robili dużo gier y, oh. właśnie takich wojennych, oni byli odpowiedzialni za, y, za Modern Warfare 3 ale oni, czekaj a kto robił Medal of Honor? A, słuchaj, bo ja już wiem o co chodzi bo teraz, bo my żeśmy zapomnieli o tym, że teraz trzy studia będą robić na zmiany gry serii Call of Duty. A, i wszystko... Sledgehammer, Triarch i Infinity Ward. No i wszystko ma... Nie wiem, czy w ogóle Activision jeszcze jakieś inne gry robi teraz w takim razie. Nie, no nie potrzebuję. Oni przypadkiem nie robią tych, tych, tych, tych, tych takich gier dla dzieci, gdzie masz figurki, które kładziesz na jakiejś podstawce? Skylanders? Chyba e, czekaj, na pewno jest Disney. Tak, Skylanders to oni robią Skylanders. Więc... Oni, rob, oni Spidermanów ostatnio zrobili też. A? Nie była aferka, że nie wiadomo gdzie ten Spiderman się pojawia, gdzieś nie ma, ale to już, już dawno i nieprawda. Że oni mieli po prostu dużo marek, które, które tak, tak wydoili, że no niestety gracze się od nich odwrócili. I no ale. Przecież oni mieli Tony Hawk'a. No i Tony Hawk pojawił się, nowy Tony Hawk na komórki niedługo. No, mieli Guitar Hero serię, która zapoczątkowała wiesz, fantastyczny y, szał na plastikowe gitary no, sam mam dwie gitary i perkusję na strychu no, no to widzisz, się kiedyś jakiś koncert zagrać wiesz, i, i y, to, że akad Call of Duty jeszcze nie padło to jest, y, no, to jest coś niezwykłego i być może tylko właśnie to, że y, oni sobie to podzielili na kilka różnych studiów no, w jakimś tam stopniu będzie ta świeżość pewnie utrzymana. No Destiny e, Nomen Omen będzie przecież wydawany przez Activision. No tak i, ty, i tylko dzięki temu, że, że Bungie to robi, e, czyli studio bardzo niezależne. Chociaż ostatnio o tym, jak zwolnili Martina, e, no to żeśmy ich trochę... Kilka ciep... nieciepłych słów poszło pod, pod ich adresem, no. Żeby to tak krótko powiedzieć, ale no nie, nie wiem, no ja, ja już dawno przestałem się tak bardzo stoić z tym Call of Duty, jeszcze nawet, ja, ja co roku staram się przejść linię popularną i niestety Ghost jeszcze nie udało mi się, nie zasiadłem do tego. No to high five, bo ja też nie. Robię to zawsze z dużym opóźnieniem. zazwyczaj po roku po premierze, ale tu już mamy maj więc już jest trochę dłużej niż po roku po premierze, no nie wiem, jakoś ja nie, ja nie ciągnie czekam, mnie jakąś tanią serię. Ja <laughs> czekam aż będzie w plusie. <laughs> no tak, jest to metoda, jest to metoda. Właśnie, czemu jeszcze w plusie nie było Call of Duty e, na Wite? Czy już było? Że chyba nie było, chyba nie było. Właśnie się wstydzam, wiesz. wiesz, wiesz ma... Wiadomo, że gry na Wite nie są jakichś najwyższych lotów, ale jest jakiś poziom utrzymany przynajmniej. No chyba to Call of Duty nie, nie za bardzo utrzymano. Tak, dokładnie. To, to, to, to, to, to, to była gra, która... Och. Nie chcę się tak mówić. Słuchaj, a jak już tak sobie gadamy o różnych ciekawostkach i plateczkach z branży naszej wspaniałej, to nie wiem, czy słyszałeś, czy znaczy naszej, nie wiem, czy słyszałeś. E, twojej, Piotrze, twojej. Wróćmy. Na pewno słyszałeś, ale może skomentujmy to. Pojawiła się oficjalna data, teoretycznie druga, e, Drive Club. Data premiery. Prawie rok po pierwszej dacie premiery. Ale, ale więc zastanawialiście że jednak w tym roku. <laughs> Tak, ja powiem, że to będzie 2015 najwcześniej. Że oni przejęli... która wróciła na datki kreślarskie? Jak szybko. Oni mają chyba tego programisty, tego Shona, coś tam, Nie. od IT, y od, od który pisze gry w 6, tyg w 6 tygodni. zasiadł mówi, chcecie samochody? Dobra, samochody. Mają być trasy? Jedna, pyk. dwie, dobrze. Mają to... jeździć, pyk. No to wiesz, w ogóle specjaliści od tras, to wiesz, jaka jest gra ze specjalistami od tras. Forza Motorsport 5. Tak mało tam tras jest. To jest jakaś w ogóle... Nie, nie chcę mi się nawet, wiesz, wierzyć, że oni mogli wydać taką grę niedokończoną. I nie zapomnij wspomnieć o, o transakcjach. No właśnie, no mikro. Ale po co są mikrotransakcje? Po to, żebyś kupował nowe samochody. I co jest nowych DLC? Nowe samochody. A trasy... Panie, jak ja mam ciągle jeździć po tej samej trasie, to nawet najlepszym samochodem to będzie mi się żygać ciało. Troszeczkę, wiesz, urozmaicenia. Możesz sobie na wstecznym próbować. Całe życie na działkę. Bez sensu, nie? Na, na emeryturze, dla tych, a nie. No w każdym razie, w, ja jestem ciekawy, czy, czy ten Drive Club będzie miał te same założenia, o których mówili, a tak naprawdę o tych założeń nie pamiętam. A druga rzecz jest, co tam będzie w tej grze taki, takiego, co yy, ma pokazać, że to jest gra warta uwagi fanów motoryzacji. Bo yy, zauważ, że jest problem z PlayStation 4, jeśli chodzi o gry samochodowe. Znaczy no, nie ma żadnej. Nie no, jest Need for Speed. Bo w, znaczy, A, inaczej, w stosunku do Xbox ta jedyna, jaka jest różnica, to taka, że na Xboxie jest forza. No tak. Bo wszystkich nagry, czyli Need for Speed jest i, tu, i to. Tu. Ale nawet najgorsza forza to jest zarębista gra, więc. Tu po prostu jest przewaga o całe lata świetlne. Więc jak sobie z tym chce poradzić PlayStation 4? Czy są jakieś informacje o drivekach, Czy, czy wyciekły jakieś informacje na temat tego, co w tej grze ma być? Skoro już ona będzie wychodzić tak na dniach, no to chyba jest jakaś... No na dniach to jest dosyć... do no, listopad z oknem, no wyjrzyj przez okno, jaką masz pogodę. No ja spędziłem cały weekend długi grillując i zaprawiając się różnymi rodzajami trunkami, więc dla mnie była cudowna pogoda. No tak, no, okej. Okay. <śmiech> Ale to Było nie... cały czas ciepło. Nie ulega wątpliwości, że listopad za pasem i no trzeba się to spieszyć. u ciebie, słuchaj. U mnie piękne słońce. No, no zobacz. Mamy już maj, czyli tak, czyli trzeba liczyć od czerwca. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. 6 miesięcy. Pół roku? Pół roku, żeby zrobić grę na, nowej, na, na konsolę nowej generacji? No to jest mała, no. Ale załóżmy, że oni chyba jednak nie robią odzora. Natomiast to, co mnie najbardziej zastanawia, to jak bardzo wykastrowana będzie ta wersja, która będzie w plusie. Czy to będzie tak totalnie tylko i wyłącznie demo? Wiesz, dwa samochody, jedna trasa? Czy bo, bo, bo to na pewno nie będzie to sama edycja, która wyjdzie normalnie w pudełku. I jest tym, jak bardzo oni to podzielą i jak bardzo dużo hejtu z tego powodu na nich pójdzie, bo niezależnie jakby jak to podzielili. I tak ludzie będą krzyczeć, że jak to, że oszustwo, że to demo, i to jeszcze w abonamencie, za który płacimy, zdrada, targowica. No, pff, ja nie jestem w stanie na to powiedzieć, ale wydaje mi się, że yy, Killer Instinct na Xboxa One, to był taki przykład, jak, jak właśnie wydajesz grę yy, free to play, gdzie jedną postać masz chyba za darmo. I trzeba by zapytać to się, jak, jak się Trzy? trzy? Tak, panie, przecież... no to no to masz trzy samochody. Czego chcesz więcej? Trzy samochody, dwie trasy i do końca życia jesteś szczęśliwy. Po co ci te wszystkie inne mikrotransakcje? Po co ci w pełno wersję gry? No tak, tak. Fakt, fakt. Dobrze, bo moglibyśmy... No, wszystkie... Zostawmy, te, zostawmy te, plotki, te ploteczki, tak. te Informacje te, te, te tam, te wszystkie ciekawostki. Ja słyszałem, że w końcu coś znowu odpaliłeś, jakąś nową grę na PlayStation 4. Ekskluzyw. Najpierw, to poczekaj, to to exclusive? No nie wiem. No. A, ekskluzyw tak, odpaliłem jednego Exclusive'a. A, widzisz, nie, zag, nie zagniesz mnie. Oprócz odpaliłem ekskluziwa i to pff. nawet nabiłem kilka trofeów w nim. Trzaskasz. Uwaga, uwaga, uwaga. No. Kompletnie nikt się tego nie spodziewa. Playroom. Czyli darmowa apka e, na kamerkę do PS4. Mam nadzieję, że żadne bezdeceństwa i chodzenie na górę czy tam w samym nie, nic, nic w tym stylu, tylko z córką się bawiłem tym, że aplikacją, A, więc w pełen... Bez transmisji tak, na Twitchu, tak? Bez transmisji na Twitchu, więc pełen, pełen spokój. I mówiąc szczerze, jest to totalna pierdoła, ale to tak, tak gigantycznie ogromna, że... Mhm że no to musiałeś mieć kamerę, tak? Czy no, kupiłem kamerę, kupiłem. Aha. Nie no, stara kamera nie działa, panie, przecież o, to wiadomo, fajnie. że nowa, nowa konsola, nowa kamera. Tak, musisz mieć dwoje oczu teraz. <głos> tak jest, i trzy mikrofony. W każdym razie um, kamera działa w spoko, wygląda tysiąc razy lepiej niż wyglądała w przypadku PS3. E, aplikacja jest taka, że mamy tam kilka gier, minigierek raczej. Mamy jedną minigierkę, która się nazywa małe roboty, albo małe ludziki, coś w tym stylu. No i w tejże aplikacji możemy wyrzucać spada małe robociki, które biegają nam po pokoju i na nas reagują, biją nam brawo jak wstaniemy, albo możemy je kopnąć, albo, nie wiem, głaskać, albo coś w tym stylu. Możemy też wyrzucić spada im jakąś zabawkę, ale to, co jest fajnie, jeśli sprawdza i dużo fajnie daje dziecku, to jest jeżeli weźmiemy sobie tablet i na aplikacji Playstation odpalimy tak zwany drugi ekran, to wtedy rysujemy sobie coś tam na tym tablecie, cokolwiek nam chce nam przyjść do głowy, czy zbraseczeństwo, czy też nie. I robimy cmyk, i to coś, co narysowaliśmy, wskakuje na nasz ekran telewizora. A, wow, prawda, jako... jak Natalie Milo. Wiesz, <laughs> wiesz już coś na karce pokazujesz do kamery i to jest tam. No, Znaczy to wiesz, dla, dla, dla, dla mojej córce sprawiało to ogromną radość, jak rysowała jakieś bazgroły po czym robiła cmyk, i to nagle wskakiwały, i ludziki dostawały balony o kształcie takim, jak ona tam narysowała. Super, w takich kolorach, i wiesz, podskoczywały, i bawiły się. I, i było bardzo zabawnie. Właściwie to jest byłeś wizycie. jakby czarodziejem. Magiciem. No tak, a tak. w którymś momencie nawet ona patrzyła już na telewizor, gdzie widziała pełno biegających robotów, bo nie patrzyła na pokój, bo lekko zdezorientowana, czemu w telewizorze jedno są, w pokoju ich nie ma. Więc mhm. to było ciekawe. Jest druga aplikacja, która polega na tym, że pojawia się robocik taki duży, latający i możemy sam z nim wchodzić w jakieś interakcje, nie? można go pobić, można go pogłaskać, można do niego mówić. Jest to o tyle specyficzne, że ona reaguje na profile w konsoli, musimy mieć ustawione rozpoznawanie, że tak powiem, logowanie się do systemu po twarzy, tak? Uuu. Czyli musimy sobie założyć konto, gdzie konsola nas rozpoznaje i wtedy jak bierzemy pada i normalnie jeżeli nie masz kamerki, to w, w, jak, jak włączysz pada, to wyświetla się ekran, który użytkownik, czy tam Piotr danek czy ktoś inny włącza. Ale jak to działa na przykład, tak. jeśli się okaże, że się nie ogoliłeś? No wiesz co, jakoś ja jestem cały czas, mam dużą brodę, więc w moim przypadku tego problemu nie ma, A. jestem cały czas nieogolony i w sumie tylko ja mam swoje konto więc Aha. nawet jak wiesz, tutaj, tutaj u mnie nie, nie występuje ten problem jeżeli pojawią się jakieś gry, w które moja żona będzie nawet nie grała to wtedy założymy jej konto no i ale u niej chyba ten problem ogólnie nie, też nie wystąpi raczej, że jakoś zarocznie Brodom i jej konsola nie rozpozna, <grym> więc tutaj raczej też jest bezpiecznie natomiast ten robocik o którym wspomniałem, wykorzystuje to rozpoznawanie twarzy, bo tylko i wyłącznie kiedy ja się pojawiałem jako osoba, która ma założone konto na zasięgu telewizora to robocik się cieszył, latał, machał uszami i sensorami i wykrywał to, że to jestem ja skanował mi twarz, tak, żeby ją kogoś. Ja się, dziwię, ja się dziwię, że oni w ogóle nie zrobili tego, tego playroomu, właściwie tego robocika jako nakładki do każdej gry. To jest jak spinacz w Wordzie. Po prostu masz, grasz, to się mówi: o, achievant <śmiech> zdobyłeś. brawo, Piotrze, brawo! <śmiech> Ale wiesz to... to, to to mogłoby być nawet spoko. Taki, taki w zasadzie gość, który biega tutaj po menu konsoli. Dokładnie, ale słuchaj, no przecież super to sprawa. To jest całkiem spoko. No, taki spinacz w Wordzie, dobre porównanie. Albo widzisz na przykład, że grałeś taką grę, to był tam Project Beast. I kurde, ale lamisz, stary. Stary, po prostu nie mogę na to Wiesz, patrzeć. I pod, wtedy podsuwa ci linki do YouTubeowych jakichś tak, Zobacz, jak tam Lobo Junior, czy jakiś tam inny mega wypasiasz, nie? Zabija tego gościa tam Project jakąś siro. chochlą a ty nie możesz jakimś mieczem wręcz iść. No to była przyszłość, to była przyszłość. Yy, I ten robocik można go pobić też, to wtedy mógłbyś go pobić i jak się go pobije, to się denerwuje i do ciebie strzela z rakiety albo zamraża tę twarz i to jest zrobione w ten sposób, że jak strzeli w ciebie z tej rakiety czy tam z fireballa, to nagle zaczyna cię ci palić głowa, Znaczy konkretnie to włosy i to aha, też znowu aha. moja córka, jak zobaczyła na ekranie, że palą mi się włosy, to z dużym zainteresowaniem zaczęła patrzeć na mnie siedzącego obok, czy faktycznie mi się pali czy nie i była zadziwiona, że jednak się nie palę. Kolejna aplikacja, która jest, to jest nazwijmy to Pong w 3D o. dla graczy, gdzie możemy, wiesz, odbijać, trzymając pady sobie. To padem odbijasz, tak? Nie, nie tak, ręką. Tak, tak, padem, padem. Jak ci nie potrzebowałbyś padę. No ba. Co tam jest jeszcze? I są jeszcze dwie gry, które są faktycznie grami, grami, bo to wszystko to były pierdoły takie typowo do, do, do spędzania wolnego czasu, jeśli ktoś ma go bardzo dużo. Albo jest dzieckiem, mm, czyli mini ninja. Mini ninja to jest gra typowy, tak zwany, coś się nazywa, free runner, gdzie biegniemy przed siebie robocikiem i tak, machając padem, sterujemy go, żeby umijał przeszkody. Możemy podskakiwać i napieprzać shurikonami przed siebie. Oczywiście shurikonami nie możemy naciskać guzika, tylko musimy smyrać po dotykowym touchpadem, żeby że tak, tak smyrasz paluchem od dołu do góry, żeby wystrzeliwać shurikeny przed siebie. No i faktycznie to jest gra, w której trzeba zagrać, tam omijasz potworki albo potworki zabijasz. Aha. Całkiem spoko. I ostatnia zabawka, która tam się, się znalazła, to jest Mój przyjaciel z kosmosu, w którym też za pomocą pada starujemy kosmitą latającym w statku i ten kosmita tam może porywać krowy. Kiedyś był taki serial. Mój tata jest kosmitą, czy coś takiego. Ja to nie, nie pamiętam tytułu. Moja, znaczy, na pewno był film, że to moja macocha jest kosmitą. Nie, to było. I ona miała torebkę tak. z takim wystającym z torebki okiem. Nie, no tutaj był motyw właśnie z, z, z tym, że była dziewczyna, która miała ojca kosmitę, Tylko, że tym oczywiście, jak to, jak to każdy ojciec, nie, w domu właściwie go nie było, bo ciężko pracował tam w kosmosie, nie, na swojej planecie. Ale raz na jakiś czas przyszedł na wakacje i zapłodnił nie. I, i, i, <grym> I cała historia jest taka, że ta dziewczyna. E, ma moc zatrzymania czasu i cała koncepcja tego serialu. Bo to jest sitką polega na tym, że ona yy, ma tego ojca z tym rozmawia przez jakiś kurde komunikator. Yy, a, a w międzyczasie rozwiązuje różne rzeczy, zatrzymując czas i tam takie tam pierdółki. Jezus. Lata 80. czy tam jakieś. Akurat w ogóle, nie, w ogóle nie kojarzę tego, tego serialu. Nie, wiesz co, ja nie wiem, czy on się nie nazywa jakoś tam nie z tego świata śmiata. śmiata. <śmiech> wiesz co, opowiedz mi jeszcze o tej kolejnej trzeciej części, części yy, tych zabaw czy, tam, czy tylko dwie części są takie, że... Są A, takie, że... nie, tak. Y, gra, czyli właśnie jesteś kosmitą, latasz ze z porywasz krowy, zjadasz ludzi i tam podobne. Też bardzo mojej córce się podoba. No, to, wiesz, totalna pierdo, ekskluzyw, No, ale przyjemne, że... Y, co prawda w żaden sposób to nie uzasadnia zakupu kamery mm -hmm. kompletnie. No, ale jeżeli ktoś już tę kamerę kupił, to przynajmniej jego dziecko może się chwilę tym pobawić. Tak. Z ciekawostek również kamera z automatu odpala sterowanie głosem konsoli. Aha. I okej, okay, działa bardzo sprawnie, ale dalej nie rozumiem, po co miałbym to robić, że mogę to samo zrobić, padem jest szybciej. Nie, no to jest tylko po to, żeby pokazać, że słuchaj, możemy robić to samo co Kinect, ale tak naprawdę to jest głupota i każdy znaczy, to wie. Wiesz, to jeżeli mam powiedzieć PlayStation, take y, screenshot, to to i tak potrwa dłużej niż jak po prostu nacisnę share button. Tak, tylko, że o ile się nie, nie mylę, na Xboxy nie ma tego share buttonu, więc nie muszę mówić coś takiego. No, ale to w ogóle slipa, jeśli tak jest, czy też nie wiem, bo jednak screenshot chcesz zrobić w dokładnie tym konkretnym momencie, jeżeli to ma trwać tam, pół minuty albo gdzieś na, nawet pięć sekund, no bo no, ile czasu to się mówi? PlayStation czy też tam Czyli Xbox? To, ja nie, nie wiem, jak to jest na, na, na PlayStation, ale to nie jest tak generalnie, że yy, kilka tam ostatnich minut jest jakby nagrywanych zawsze. Znaczy, to jest jedno, ale screenshot to jest screenshot. No wiem, no to, nie, to jest bez kompresji pięknie wygląda. no to, to, to, <grymne> to już mówiliśmy o tym, co trzeba na Twitterze tak, tak, robić. Tak, dokładnie. Znalazłem, tak jak myślałem, ten serial się nazywał Nie z tego świata, Out of this world i właśnie, że to jest amerykański fantasy sitcom o nastolatce, która jest pół kosmitką, pół ziemianką. Córką Troja i Dony Garlandów. Posiada A trzy zdolności. kobietom, znaczy jest... No i dziewczynką, tak. Posiada trzy zdolności, potrafi zatrzymywać czas, ożywiać przedmioty oraz, oraz teleportować się z jednego miejsca do drugiego. Takie tam, wiesz, mi, mini te... Mini zdolności. Takie, wiesz, przydaje się w domu, wie, że na przykład z kuchni do pokoju, czy coś takiego. Taki, taki mały jumper z niej. kończę, ale to się nazywa nie z tego świata, po polsku? Tak, bo to był, bo to był serial, yy, bo był kiedyś taki w ogóle serial yy, Outer Limits, który też chyba jakoś się nazywał, nie, nie z tej ziemi, nie, nie z tego świata. Czy właśnie jak zacząłem wyszukiwać, to wyskakuje mi Supernatural, który był so, w Polsce, z tego świata, No ale Supernatural to nie wiem, kto... Zupełnie to innego. to tak, nie tak, ale... komedia i nie o dziewczynce. No ale nie z tego świata, to jest, takie, to jest, to jest tytuł, który no, brzmi niemal tak samo jak e, oryginalny, czyli Out of This World, nie? I, i bo jeszcze było parę innych takich seriali które miały takie podobne tytuły polskie ale na przykład jeden z moich ulubionych Outer Limits to, to było coś w stylu Twilight Zone czyli takie. Yy, każdy odcinek to inna historia i powiem Ci, że no niektóre te, te historie to tak mroziły mi krew w żyłach że jak młody człowiek to zastanawiałem się nad sensem życia sensem istnienia, naprawdę to były takie, że no, jeżyły ci się włosy yy, te yy, włosy na głowie naprawdę Polecam każdemu serię Outer Limit. On mógł się trochę zestarzeć jak wszystko, ale prawda, yy, nadal na pewno jest, jest interesujący. Ja pamiętam Rozumiem, był taki serial yy, Trzecia planeta od Słońca, chyba. A, no to, to jest Celtic yy, Under No to jest tak. klasyk, to jest, to jest. To jest świetny serial komediowy. Wielbiam, wielbiam akurat. To jest yy, jeden z moich takich ulubionych sitcomów. Chociaż przyznam się, że ja oglądałem nie wszystkie odcinki. I yy, trochę mi z tego powodu jest przykro. Głupio mi. Wiesz, ty... Myślę, że na Twitch na się znajdziesz, możesz nadrobić To muszę poszukać, bo jeszcze w... nie szukam. Zastrzlam, nie wyłączę nie, nie się, ale no, myślę, że tam większość seriali tego typu jest. więc. A jest świat według bandych? A nie wiem, nie szukałem. Ja ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu nadrobiłem, bo wcześniej nie miałem okazji, m, ostatni sezon The Seventies Show. Mhm. Bo, bo, bo jakoś jak leciał w telewizji, to ominął mnie ten, wiesz, ten koń, kończący sezon, tak, gdzie już nie ja ma Eryka, ja tylko tak, jest tam, tak, kto inny, tak, tak, tak. Masakra, masakra. Trochę jednak. A no, tak to są lata 70, nie wiesz. No wiesz, jak on miał 9 sezonów, czyli działo się przez prawie 10 lat. Tutaj przyciągali, tak, to, to, to. No ale. Yy, Piotrze, święty. Tak, Wróć playroom, polecasz jego zabawę. <laughs> tak, z, z dzieckiem. Znaczy, generalnie ja się tym pobawiłem przez jakieś 15 minut, ale tylko codziennie mnie prosiła, żebym odpalił jej grę z robotami, więc w sumie, co prawda po 15 minutach każdego dnia też wymiękała już. Aha. No ale podoba jej się ta zabawa, tak czy inaczej. No Najbardziej to... się podoba rysowanie na iPadzie i przerzucanie tego na ekran. No to fajnie. Więc Milo na pewno byłby system sellerem, jeśli by wyszedł kiedykolwiek. No właśnie. A w ty coś grałeś, oprócz Dark Soulsów? No tak. W kilka gier, ale to było okay. tak, że w końcu mówię, no nie no. Chrzanie to nie ma sensu, żebym posiadał Wite, a miał nadal 4-gigową kartę pamięci. Więc zdecydowałem się kupić 16-gigową. O... I w ogóle zapomnienie 16-gigowej karty nie jest trudne. Wystarczy osiągnąć ostatnie 4 miesiące Gier Plusa. Tak, tylko problem jest taki, że po prostu ściąganie przez wireless na Wite na to jest koszmar. I nie dlatego, że to wolno trwa. Bo to celu... się wyłącza. Tylko on, właśnie, wyłącza się non-stop. Po prostu urwica mnie bierze jak za każdym razem, kiedy ściągam coś, nawet jeśli konsola jest podłączona do, do zasilania, nawet kiedy wiesz, ekran jest włączony, to w pewnym momencie wszystko się wyłącza. Ale to jest Kiedyś... bez sensu, bo, bo tego tam się nawet tak łatwo ustawić nie da. Nie, no bo musisz co chwilę brać w znów, w znów, I są gry, które mają po kilka giga nawet. No. Ja w ogóle zdecydowałem się ściągnąć właśnie, tak jak mówiłeś, no, kilka tych gier z ostatnich e, miesięcy i Uh, Księgę sobie Dynasty Warriors. Next yy, z tych nowszych, no to Muramasa, Rebirth, yy, Sly Cooper, złodziej w czasie. Słuchaj, jest pewien jak który chyba działa. Co prawda nie jestem stuprocentowo pewien, ale trzeba to sprawdzić. Yy, bo działa ściąganie w tle. Czyli on ściąga w momencie, w którym robi coś innego. Więc najlepszą metodą, a konsola, o to, ile nawet w grze, chyba potrafi wejść w stan uśpienia. Aha. Plus to, to ściąganie w tle, w przypadku grania na konsolach, Sony, nie wiadomo, czasem działa, czasem nie. Ale to, co na pewno działa, to ściąganie w trakcie YouTube'a. Więc YouTube nie zamraża yy, konsoli. Więc odpalasz ściąganie, włączasz jakiś film, nie wiem, typu 10-godzinny challenge oglądania yy, Nyan Kata, robisz wyciszenie i wiesz, zostawiasz konsolę, YouTube sobie działa, ściąganie też leci. No tak, tylko, że oczywiście masz yy, bandwidth obciążony, ale to z drugiej strony to już no. lepiej tak, niż masz co chwilę doglądać. To sięga... no, wiesz, to jakiś filmik tam 260p w minimalnej jakości. Ale, no, ale już, już mniejsza z tym. Dwa dni to trwało, ale pościągałem parę gier. I tak. Y, Gravity Rush już widziałem wcześniej. Sympatyczna gra. Ale, ki ale kilka gier właśnie było dla mnie nowych. Sly Cooper. Nie wiem, czy widziałeś Sly Coopera. Tak, widziałem. Dosyć ciekawa platformówka, stylizowana grafika, ale jakoś tak nie wsiągnąłem się w ten świat i za każdym razem jak są jakieś dialogi, coś tam ten, ja nie mogłem po prostu naklikać się, żeby to przewinąć. Po prostu zupełnie mnie to interes nie interesowało, to skakanie po platformach, wiesz, jak już grasz w taką grę jak Dark Souls i później wracasz do takich prostych gierek, to jakby, wiesz, to, się, to już nie jest to samo. I ja miałem problem po prostu, żeby ja wiem, odczuwać jakąkolwiek przyjemność z tych gier. Zagrałem też w MotoGP, ale okazało się, że to, że jasne na no, cyklach nie przerosła na konsoli. Pograłem w Muramasa Rebirth i to jest sympatyczna gra, ale znowu tam jest mnóstwo jakichś dupereli niepotrzebnych w tej grze, że wiesz, że to jest gra platformowa. Nie, czy miałeś okazję już zobaczyć? Nie, nie, nie. nie. To, jest, to jest gra w ogóle, ona chyba jest konwersją gry z Wii. Tak. Czy, czy, czy tak. Ona jest ślicznie, ona jest rysowana właśnie, coś no, poziom graficznym może nie dorównuje Rayman Legends, tak, ale ale ta gra naprawdę przepięknie wygląda. Ona jest przepięknie rysowana, wiesz, kolory, ta tematyka. Ciesz no, oko. Bo to jest platformówka, to jest taki slasher, taka, takie mordobicie, alplatformukowe. I tam jest mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, czyli właśnie chodzenie wiesz, po tym świecie tylko po to, żeby przejść pięć ekranów. I najwyżej skoczyć na dwie, trzy gałęzie, a później raz na jakiś czas spotkać się z jakimś przeciwnikiem i walka z tym przeciwnikami, jak słowo daje, bo to jest liczone, trwa zwykle 17 sekund. 20 sekund, coś takiego. Jedynie, co, co dłużej trwa, to oczywiście walka z bosami, ale to też nie jest nic trudnego i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ta gra mnie nudzi. Ładnie wygląda, ten system walki nie jest najgorszy, bo masz na przykład tam, możesz zmieniać miecze, które, które znam, powiedzmy, nie wiem, różne obrażenia i dodatkowo też ich szybkość jest, jest inna, więc jest tam trochę tej, w tej mechaniki coś, co znaczy można, powiedzmy, się skoncentrować, coś dopracować, ale po prostu sama gra mi nie, nie złapała. Przyznałem się, że więcej przyjemności miałem w Dynasty Warriors, ale to jest znowu gra, która yy, no, ona też jest nudna. Nie wiem, grałeś kiedyś w jakąkolwiek wersję, część Dynasty Grym Warriors? W, nie w bezpośrednio w Dynasty Warriors, ale w grę na opartą na tym samym schacie, czyli w e, One Piece Pirate Warrior. No to jest gra, anime, ale która jest totalnie Dynasty Warriors. No to jest gra, w której się zabija tysiące Przeciwników. Masz misję, tutaj wiesz, zdobywasz jakieś terytorium, podbijasz, generalnie to tak, zależnie od, od tam, lokacji, nie, ale jest tak, że najpierw zdobywasz jakieś mniejsze punkty strategiczne, coś tam odblokowujesz, wtedy możesz atakować forty, walczyć z jakimiś twardszymi przeciwnikami. No, to też się nudzi, tylko że ta gra akurat miała bardzo dużo takich elementów wykorzystujących te yy, do dobrodziejstwa wity, czyli ekran dotykowy, yy, ten accelerometr, nie, że to czasami musiałeś potrząć, potrząsnąć konsolą, czasami gdzieś tam pomaziać palcem, więc wiesz, to, jest, to jest fajna rzecz. Ja lubię takie rzeczy w, w grach, na widę, no ale samo to to było takie, taki, taki slasher, ale taki bardzo, bardzo prosty, bo chodzisz, masz jakieś tam kombo, które ci się ładuje co chwila i tylko po prostu, no nie wiem, to zamiast tych biednych ludzi, to daliby zombiaki, nie? To przynajmniej miałbyś, że, że, że, że nie zabijasz tam setki tysięcy ludzi, tylko po prostu rozprawiasz się z plagą zombie, ale nie, no to jest to. Jest to. No, tylko, że to jest kwestia, że w każda część Dynasty Warriors to jest, to jest taki slasher, gdzie nie walczysz z kilkoma przeciwnikami, tylko kilku, kilkuset e, przeciwnikami naraz. raz. I, i no, nie, nie dla mnie, no f, ta zabawa. Więc powiedz tak, że naściągałem się tych wszystkich gier. A w nic nie pograłeś. I w nic nie pograłem na właśnie, bo doszedłem do wniosku, że żadna z tych gier nie jest na tyle interesująca, żeby mnie wciągnąć. I nie wiem, czy to jest moja wina po tym, jak skończyłem w Dark Souls grać i, i że, że szukam czegoś konkretnego teraz w grach, czy po prostu te gry na Wite rzeczywiście są takie proste. I oczywiście są świetne gry, perełki, Guacameli, czy Guacameli, czy jak to tam się wymawia, przepraszam, nie pamiętam yy, poprawnej wymowy. Guacamele chyba, nie? Croner. I to jest rewelacyjna gra, tylko że ja już ją przeszedłem na pc więc ja jakby nie mam potrzeby grania jeszcze raz na wicie. Yy, Assassin's Creed 3 Liberation Interesująca gra, ale ona mnie nie wciągnęła. Nie wiem dlaczego, jakby gdzieś być może jestem zbyt wielkim fanem tego tradycyjnego asasyna. Może jestem uprzedzony, może jestem szowinistą, który nie lubi kobiet. No, oczywiście wiesz, gra, myślę, że gdyby tam. pokazali tobie przybieranie się w te stroje, tak dokładnie co tam się dzieje, to byś na pewno grał z... Wiesz co, ta mechanika, ona jest interesująca, wiesz, to uwodzenie, wiesz... To przybieranie wiesz, się... Ja, ja jak byłem chory ostatnio, jeżdżąłem ja w łóżku dłuższy czas to osiągnąłem właśnie po Liberation i przeszedłem połowę gry mniej więcej, Aha. ale jak tylko wyzdrowiałem, nie czułem absolutnie najmniejszej ochoty, żeby do niej wrócić. Ja przestałem mieć taką potrzebę posiadania konsoli przyrocznej. Nie wiem dlaczego. W końcu to mnie uderzyło. Bo masz komórkę. Nie, bo ja, już, ja nie gram na komórce. I szczerze mówiąc, ja w ogóle się dziwię, że ta przeglądarka internetowa na Wicie jest, e, jeśli chodzi o HTML5, tak słaba, bo ekran dotykowy bardzo dobrze działa. Yy, jest dosyć szybka yy, ta przeglądarka, w porównaniu na do tego, co ma w telefonie, gdzie po prostu zanim się coś kliknie, otworzy i tak dalej, to jest jakaś masakra, a tutaj wszystko działa, więc nie wiem, no, coś wiesz, jakby mam zastosowania na tej liczbie. nie mi że Ale... największy problem z posiadaniem konsoli przynośnej polega na tym, że z tego wnioskuję, że yy, albo jedziesz autem, albo do pracy masz bardzo blisko. Tak, tak, tak. Bo prawda jest taka, że ja na widzie gram tylko i wyłącznie w łóżku przed snem. Odpo znaczy, ta, ta konsola leży na stałe po prostu przy materacu moim i ja ją odpalam tylko przed snem. To Czy to, żeby coś polec tam polec sprawdzić? Mi coś, Piotrze, powiedz mi, co powinien, powinienem zagrać. No widzisz, problem polega że najczęściej na niej nie gram tylko. A to coś tam na YouTube oglądam, Aha. a to. Y YouTube też bardzo fajnie działa. YouTube bardzo dobrze działa, tak. tak. To, to Właściwie to jest to, że, że ta konsola po prostu ma. E Parę fajnych elementów, ale ten element, który jest najistotniejszy, czyli gry, to coś się stało, że po prostu żadna z tych gier, które są w plusie, teraz ten jakoś mnie ściąga. Czyli Ja ostatnio pograłem trochę, ale to nie do końca powiedziałbym, że tak bardzo mnie wciągnęło, albo żebym to koniecznie polecał, eee, w Jacka, The Master, Aha. w Master, w bo ja jakoś nigdy nie miałem okazji, o tyle, pierwszą część skończyłem tam, zrobiłem 100% w grze, bo wtedy jeszcze nie było platyn. Jakoś. W drugą część przeszedłem prawie całkowicie, to nigdy nie grałem w trzecią, więc postanowiłem, że sobie spróbuję, ale jednak trochę się odbiłem, bo, no. No bo i sterowanie, i praca kamery, chociaż nie, chyba jednak co innego. To, że grałem przez 10 minut, zginąłem i tofnął mnie do początku etapu i musiałbym te 10 minut od początku znowu robić ja hmm, myślę, że nie dla ciebie tak, do... tak. trochę No ja, ja, ja tak miałem z, z kiką tytułami ale wiesz no, to nie jest tak, że ja nigdy na wicie się powiedzmy nie zagrywałem w cokolwiek bo bardzo dobrą grą, naprawdę fenomenalną ale też prostą jest Motorstorm RC nie wiem czy miałeś okazję zobaczyć tak, tak, tak, tak, tak grałem, grałem. podoba mi się, być może z Braculaku bo nie ma trial prawdziwych na Wite. Uman uh, Trial F y, Freestyle. To nie jest taka tragiczna gra, wiesz. No, ona, ona ma swoje y, tam, niedociągnięcia i, i, i nie jest na pewno tak dopracowana jak, jak Trialsy y, y, na innych konsolach. No ale to jest dosyć sympatyczna gra w, w, w, w, w takiej skillowej jeździe na motocyklu, więc ona mnie wciągnęła bardzo długo. Bardzo Grałem. I, I chyba jednak szukam... Kiedyś myślałem o tym, że na wicie brakuje takich gier dużych, ale zeskalowanych do, na tę konsolę, czyli właśnie czegoś w stylu Assassin's Creed'a, tego Liberation, coś w stylu Killzone'a. Ale później się okazało, że te gry mnie męczy, męczy mnie granie na konsoli, w takiej grę, że jednak wolę takie, takie prostsze w koncepcji, ale bardziej stawiające na mechanikę niż na niż na, niż na, na rozbudowę. No, ale to masz tutaj taką Muramasa, który tak chyba teoretycznie, czy on jest jednak grą bardzo rozbudowaną i, i... To jest dosyć rozbudowana gra. To jest w ogóle gra, która ma... Wiesz, bo to jest, to jest tak, że to jest tak, taka platformówka slash, ma elementy RPG, są elementy eksploracji, są rzeczy, które, które masz zablokowane albo na przykład dostępne, aczkolwiek gra ostrzega cię, że na przykład twój poziom doświadczenia jest za niski o. i nie masz czego tutaj szukać, nie? Więc e, masz dużą mapę świata, po którym się przenosisz. W ogóle naprawdę ta gra jest rozbudowana. Ona, na początku się wydaje, że to jest taki slasher, że, takie Mario, tylko że z, z, z siekaniem mieczem, ale na dłuższą metę no, to jednak jest tam dużo, dużo więcej rzeczy i, i e, ja nie wątpię, że do muru masy wrócę, ale to nie jest gra, która mnie tak wciągnęła, że po prostu co chwilę tylko jak mam wolną, to, to się zasiadam do gry i, i, i się bawię. No. Czyli smutny, smutny, ten, smutny ten wywód trochę, że masz Vita, nie masz, znaczy, znaczy, masz Vita, masz w to na nie grać, ale jakoś tak ci się Właśnie tak. dlatego chciałem, Piotrze, żebyś mi coś polecił, ale tutaj okazuje się, że że mniej grasz, więcej, więcej bawisz się tam YouTube'em i tak no. dalej. Zobaczymy. Ja mówię, że Wita jest stracona. Ja, jestem ja bym bardzo chętnie chciał, chciał zagrać w Teraway, ale no, nie jestem przekonany, żebym ją kupił. Właśnie, bo Teraway to, to chyba... Ona nie jest w plusie, nie? Ona jest. Tak. Ja, ja na początku myślałem, że ona była w plusie, ale chyba ona nie jest w plusie. Niestety, Niestety nie była. Wiesz co, w ogóle parę gier bardzo fajnie jest zrobionych na Wite, na wiesz, te porty, szczególnie właśnie te gry Indie. Rozmawialiśmy w parę odcinków temu o Fezie. No Fez super wygląda i też bardzo dobrze się gra. Ja w Hotline Miami się dobrze bawiłem na Vite. Bo one jest, wiesz, właśnie idealnie krótkie, szybkie partie. Ja za bardzo w mam mają i się do grania myszką, wiesz, do, do, tego, do tego systemu. I... No to może słuchaj Everybody's Golf. No to już bardziej. To już bardziej. Tylko, to już w plusie że... była też. Tak. Ja zagrałem może tam z, z dwa dołki i to jest sympatyczna gra. Ja, tylko że ja muszę po prostu więcej czasu później zobaczyć, jak ten golf jest bardzo rozbudowany. Tam są jakieś systemy turniejów, yy, które można grać korespondencyjnie jakoś tak, więc. Ja bardzo chętnie zobaczę, yy, jaki te, ta gra ma potencjał. I, i, i zobaczę. I wrócę do tego. Ale żeby nie przedłużać tych, tych smutnych opowieści o Wicie, ja to tylko dodam, że zacząłem grać w Demon's Soul. O I, I a propos tych gier, gdzie po prostu giniesz i, wrac i wracacie do początku, że to jest, to jest gra, która jest yy, no, dużo mniej przyjazna od Dark Souls czy Dark Souls 2 z wielu powodów. Należy, no, że jakoś, że jest jaką prekursorka, yy, prekursorka, Ja nigdy więcej niż tam. Yy, nie wiem, kilku demonów nie ubiłem, postanowiłem jednak wrócić do tej gry. I <śmiech> lepsze jest to, że po już takim treningu, jaki mi dało granie w Dark Souls, granie w Demon's Souls, nie jest takie trudne i właściwie tam y, y, do pierwszego demona to właściwie z zamkniętymi oczami nie? możesz dojść i, i go pokonać, bo jest ultra prosty, tylko problem jest taki, że ja później zacząłem krążyć, bo wiesz, ta gra jest jeszcze bardziej zagmatwana niż, y, niż y, te kolejne części bo ta granic ci nie mówi, tam, jest, tam tam się pojawiasz, masz ten, ten, ten, ten hub, ten nexus, tak? I w tym nexusie masz jakichś ludzi, to jest to twoje centrum, takie, gdzie tu masz jakiegoś takiego kowala, tu masz jakiegoś maga, sprzedawcę czarów, nauczyciela, tu masz gościa, który ci pilnuje twojego kwipunku i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład nie wiesz, gdzie rozwijasz postać. I to jest coś, co po prostu, wiesz, zbierasz te biedne dusze, no nie pilnujesz, żeby nie zginąć, ale nie wiesz, gdzie masz je wydać. I problem jest taki, że dopiero po ubiciu pierwszego demanu, demona pojawia się właśnie taka e, dziewczyna, która e, mówi ci, idź, po, po, pogadaj z Monumentalsami, czy jak się tam nazywają, czy tam z Monumentalsem, on ci opowie o Nexusie, czy co w ogóle to chcemy. I wiesz, i najlepsze jest to, że żeby znaleźć tą jedną postać, to musisz iść na samą górę tej, tej, tej, tego hubu i zauważyć z tłumu figurek, że jedna ma otwarte oczy, że jest, że jest żywa, jeśli można powiedzieć. To wyobraź sobie, że masz e, kamie, kamienne figurki siedzących dzieci, czy coś takiego, tak? I ja jedna myślę, figurka jest żywa. I to sama jest radość, sama radość dla rezensantów Souls, którzy musieli ją grać bez żadnych poradników. No wiesz co, ja powiem ci tak, że nie zginąłem w, e, praktycznie ani razu bosny, tak jak mówię, płatka i <głos> dopiero gdzieś tam się zagapiłem na tych schodach, bo tam fantastycznie ten Nexus wygląda. I zagapiłem się na schodach i poleciałem bardzo za 35 w dół i dno A później oczywiście zagapiłem się drugi raz wracając po te dusze, i wszystkie straciłem. Więc to no, po prostu yy, gryzą się w język za, za swoją nieuwagę, bo to jest taka głupia sprawa. No ale Demon's Souls jest yy, no, tak niezwykłą grą, że jednak mam motywację, żeby mimo, że ginąc muszę wszystko zaczynać praktycznie od początku, żeby jednak to ciągnąć. Więc na pewno spodziewajcie się za tydzień, czy tam za dwa tygodnie, jakieś tam relacje z Demon's Souls. Na pewno nie będą takie długie jak z Dark Souls 2, ale, ale no chciałbym, będę na pewno chciał się podzielić z takimi, takimi, taki pamiętnik neofity Demon's Souls. O, na pewno to <grym> piosenka> piosenka. Ale Piotrze, gra, o której chciałem zaszartować, że jest ekskluzywem. A to jeszcze zanim do niej, to ja o innej, o, bo niestety zmartwiecie, ale o tej grze, o której chcieliśmy zapytać. To będzie tylko tak zwane pierwsze wrażenie. No dobrze, ty ja Bo jako, że dopowiem. weekend mi tak u, u, upłynął, to ten. Ale przeszedłem też jedną grę w międzyczasie. Freedom Cry, czyli dodatek y, zarówno w wersji DLC, jak i w wersji standalone do Assassin's Creed 4. No i. Ale cię wciągnęło, panie. Dum, dom dum. No i <ścoughs> niestety nie jest dobrze. O tyle, o ile czwórka Asasyna mi się podobała przepotwornie. Bawiłem się ogromnie, nabiłem jakieś strasznej ilości godzin. Znaczy okej, okay, w porównaniu z tymi tak to to nie istnieje, pojęcie strasznych ilości godzin, bo to było jakieś, nie wiem, 40. Panie, 40, <głos> tam, to ja, wiesz, w pierwszym ja tydzień. Czterdzieści, 50 więc jak na Asasyna, to dla mnie było całkiem sporo. I zrobiłem tam chyba wszystko, co było do zrobienia. Eee, więc sięgnąłem z przyjemnością po Freedom Cry. W wersji standalone, dlatego że w na podstawkę grają na PC, a dodatek postanowiłem skończyć na PS4. No i tak, po pierwsze, ta gra jest strasznie źle zrobiona, znaczy, od, od strony technicznej. Oczywiście nic nie skacze, nic tam się nie nie, nie, nie ma żadnych zwolnień. Wygląda bardzo ładnie, ale y, pierwszy raz, pierwsza gra na PS4, co mi to się zdarzyło chyba cztery, czy pięć, czy sześć razy przez ten czas Zawisioła mojej przygody, gra w ogóle nie, nie to, że się konsola zawiesza, po prostu wyskakuje ci informacja o tym, że gra zostanie zamknięta, jak na, na Windowsie, okienko. Że aplikacja zrobiła błąd i zostanie zamknięta i pyk, pum, i wracasz do home screena. To za zbóje. Okej, okay. za pierwszym razem było to dziwne, ale za szóstym razem było to dość mocno denerwujące, jak tam, wiesz, savey w no nie się co jakiś czas, tu właśnie kończyłem jakąś bitwę morską, ale to dupa. Wszystko cofnęło się, i musiałem zdobywać materiał jeszcze raz. I czemu o tym nikt wcześniej nie mówił? Tak, o tym nie słyszałem. Ja w, ogóle, w ogóle nie czytałem żadnych recenzji w Freedom Cry, w ogóle nawet nie widziałem żadnych recenzji. Tylko w tym dodatku ci się to dzieje, tak? Tak, znaczy, bo widzisz, ja w, w podstawkę grałem na PC, więc. No nie, nie wiem, ale jak to, jak to, było czyli od razu mogłeś. Na konsoli. ale to mogłeś ale... od razu w, w podstawce yy, przejść do tego dodatku i nie musiałeś robić misji. Nie, bo to jest tak, że mogłem go kupić jako DLC. I wtedy kosztował mnie chyba 39 zł, albo mogłem go kupić jako samodzielną grę, samodzielny dodatek. I kosztował mnie tam te 10 czy 15 zł więcej. Aha. Ja go kupiłem jako tą samodzielną aplikację. Że wiesz, to nie to mając czwartego asasynę, a. po prostu miałem samą sobie ap apkę Freedom Cry. Super sprawa generalnie koncepcji. ja uważam, że tak zawsze powinno być. Bo jeżeli DLC formularne jest kompletnie totalnie niezwiązane z, z podstawą gry, Hmm. To powinno być wydawane oddzielnie. No? No, czemu nie? No to Taki na przykład do, do, do Was, ten tam dodatek. Ale to w takim razie o co chodzi w tym filmie Cry? W tym w ty, w ty yy, to... Właśnie tak... czekaj, jeszcze gorzkie żale techniczne. Po pierwsze, gra się zawiesza i się włącza kompletnie. Po drugie, zdarzają się, i to się zdarza regularnie i to w kompletnie niezrozumiały nie dla mnie sposób, takie niezwolnienia, tylko zamrożenia na 2-3-4 sekundy. Aha. czyli że wszystko staje po czym po czterech sekundach rusza dalej do tego samego momentu. Nie tak, że nagle przyspiesza, bo w międzyczasie działała się akcja, tylko dalej płynie i jedzie. I tak trochę mi to z... wygląda, jakby coś tam nie wyrabiało, jakaś przepustowość. No Tak to tak bardzo że... dziwnie wyglądało, zwłaszcza, że z tego, nie, nie co ja kojarzę, to w, w podstawce, w grze samej w sobie w ogóle nic takiego się nie działo. Może nawet, jeżeli to jest kupowane, jeżeli kupiłbym to jako DLC mając grę na płycie, to też takich problemów w ogóle bym nie zaobserwował. Jest to tylko i wyłącznie problem właśnie tej wersji i, i samodzielnej. Okay. No ale tutaj to są moje domysły, więc nie wiem. Ale jest tak, jeżeli ktoś chciałby się zdecydować, to musi się liczyć z tym, że ona technicznie potrafi się przywiesić na trochę i potrafi się zamknąć wcale kompletnie. Um, gra, gra fabularnie. Nie wiem, czy tylko kojarzysz w ogóle cokolwiek z czwórki. No wiem, że grasz jakimś Edwardem Piratem. Tak, w, w czwórce grasz Edwardem Piratem, który ma swojego przybocznego pierwszego kapitana yy, pana Adowele, który jest yy, dawno temu był niewolnikiem, ale się uwolnił i teraz jest yy, towarzyszącym tobie setkikiem yy, Marynarzem, tak to nazwijmy. Bosmanem. No i w trakcie w trakcie, tak, Bosmanem i w trakcie gry w którymś momencie on, kiedy już tam coś się dzieje, poznaje asesinofonu uznaje, że jednak Według niego Asasynią. Spoiler. Idą... Spoiler. Nie. spoiler. Spoiler, ale spoiler. Ty mówaj, ja będę spoiler. Spoiler. Spoiler. I potem wyciszysz to, co ja mówię. Nie, tylko po prostu. Jak ktoś zostawi... powie, że, że, że nie był i spoiler warninga, no to. Generalnie ich drogi się rozchodzą. Nie możesz powiedzieć, co chcesz, tylko już, już spoiler warning był. Pokłócili nie, się. Nie, nie, nie, nie, nie to absolutnie nie się nie pokłócili. Ich drogi się rozchodzą, Edward idzie swoim torem, a Adwellę postanawia wstąpić do zakonu asasynów. No i poznajemy go właśnie, kiedy to asyni. No tak, tak, tak. To Edward nie chciał być w zakonie asasynów? No to nie będę teraz rozwijał tego wątku, bo Aha. to były spoilery. Natomiast tam jest skomplikowana relacja między Edwardem a asasynami. Ja Może, że wszystko rozchodziło się o kobietę. W każdym razie. Adowell dostaje misję zdobycia jakiejś tam skrzynki z rąk Templariuszy, no i płynie, statek mu się rozbija o wyspę, traci załogę, no i musi ją zdobywać od, od początku. Historika jest taka. To jest tylko że w klimacie Assin's no tak. Jest tak. wyspa jest. Oczywiście szybko zdobywasz statek i tam. Wiadomo, że to jest. Cała mechanika jest żywcem przeniesiona z czwartej części. Czyli mamy i pływanie, i rozwój statku, i rozwój postaci, i tam. No to coś jest takiego wiesz, nowego oprócz tej fabuły. Jedna wątku. jedna rzecz. Ponieważ historia dzieje się i bardzo mocno dotyczy niewolnictwa, uh, to e, temat. uwalniamy tam niewolników w różny sposób. Czyli na przykład idziemy sobie e, i nagle na mapce pojawia nam się... Ta wyspa to jakaś kolebka niewolnictwa jest. Tam są jakieś plantacje, nie plantacje, Tak. No i tam jest jakiś ruch oporu właśnie, do którego wstępują niewolnicy. Nazywają się a propos Maronowie. <laughs> to jest. Pozdrawiam Dawida. Pozdrawiam Dawida. No i ym, musimy ich uwalniać, i oni wstępują do tego ruchu oporu. W zależności od tego, ilu ich uwolniliśmy, to taki nam się sprzęt odblokowuje. Czyli, na przykład, jeżeli mamy od, uwolnionych 100 maronów, to wtedy dostajemy, nie wiem, nowe działo, a jak mamy uwolnionych 150 maronów, to wtedy dostajemy tam, nie wiem, lepszy statek, i tam i temu podobne rzeczy się dzieją. A powiem ci, mm. że to jest bardzo, bardzo zły przykład na to, właśnie jak pokazuje się, że ludzi przelicza się na walutę. Że no, tak, to, są... Tu jest tak absolutnie stuprocentowo, to, że, że w, w, uwalniasz tak, niewolników tak, wlaś, tylko po to, żeby kupić sobie za nich statek. Tak, proszę, że, znaczy to net nie, nie za nich, ty dostajesz tego za darmo, bo niby ruch oporu się rozwija, więc oni tobie go dają. Nie? No bo oni gdzieś tam pracują nie, na ten statek swój. No w tym ruch Wiesz, fabryka ma. Jest kilka 10... mini misji, nazwijmy to, związanych z uwalnianiem niewolników, czyli a to na przykład niewolnik ucieka i goni go nadzorca i możemy go zaryzać, żeby było dobrze, jest na przykład nie wiem, są, jest targ, na który wpadamy i zabijamy sprzedawców i wtedy oni są uwolnieni itd., itd., itd., itd. Itd. Jest i tak dalej, i tak dalej, Ale to jest jedna taki... nowa mechanika. A jest jakiś moralizatorski przekaz ma... dotyczący... Moralizatorski przekaz jest wyjątkowy, bo a... jest taki, że wszyscy strażnicy i ci wszyscy ludzie, którzy trzymają tych niewolników są również ciemno Aha, a masz... To, to, to, jest, tak. to, jest, to jest niesamowite, Czyli że nie ma tam absolutnie... Swój swojego, no po prostu. Nie ma tam absolutnie żadnej sytuacji, w której to był podły, biały, ciemiężca, no nie, nie, to nie, właśnie widzisz, bo widziałeś yy, yy, Zniewolonego niewolonego Years nie, nie, nie, widziałem, nie widziałem. I tam jest właśnie taki, taki właśnie przykry motyw, że ten ciemiężyciel, ten biały ciemiężyciel, jego nie spotyka kara. I, i to jest właśnie taki smutny, to jest smutne, że wiesz, ten film się kończy tak jak się kończy, ale nie masz takiego poczucia, że że sprawiedliwość zwyciężyła, że on nie, nie dodaje tego elementu i zastanawiam się właśnie w tej grze, która ma taki no, na topie temat niewolnictwa, czy nie powinno się jednak zastosować pewnych właśnie elementów, które, które by spowodowały, że masz jakieś poczucie nie tylko tego, że uwolniłeś tych niewolników, ale też jakby oczyszczasz się z wszystkich grzechów Przecież co to, tam jest została, została tam właściwie moral z tej gry jest taki, że yy, niewolnictwo jest złe w, w tamtych czasach to nic nie zmieniało że, że taki element historii, że tam generalnie po prostu ta historyjka jest taka totalnie miałka i, i postaci, które spotykamy sobie. wiesz, ja, ja, ja w to grałem jakieś półtora wieczoru przyszedłeś. i Tak, tak, skończyłem, ale to było z takim, ach, mach teraz idę do tej postaci, która mnie kompletnie nie obchodzi, a za chwilę idę do tamtej postaci, która w ogóle właściwie nie wiem, jaka jest motywacja w ogóle, ale to w ogóle... Yy... To co było fajnego w czwórcu, miałeś się że pochodzenie postaci... etniczne twoje Piotrze, wpłynęło na to, że nie obchodziło cię, co mówiły te osoby. Znaczy, nie wiem, wiesz, teoretycznie do tych badań, na które kiedyś się powoływałeś, to mój rasizm powinien wzrosnąć, ale nie zauważyłem tego również, eee, bo tam jest, wiesz, kilka takich, to są to... blink. -blink. Nie, są takie bardziej, że masz się strasznie poczuć dotknięty tym, co, cię, co widzisz na ekranie, ale ja tak byłem, taki e, Mech. Widziałem gorzej rzeczy. Co, więc. Tak jest, tak jest. Znieczuli to jest znieczulita, 100%. Nie, no. Kurczę, naprawdę ogromną miłością uwielbiam czwartą część serii o asasenach i templariuszach. No, no, ale tylko no, Cry... w Ale to jest jesteś, jeśli chodzi o multiplayer. Tak, co? nigdy nie grałem. Najlepszy. Nigdy nie grałeś? Wiesz, co grałem? Może dwa, trzy razy i to grałem wtedy, kiedy był jakieś gigantyczne problemy z serwerami, gdzie przez pół godziny. A nie grałeś z, czy, czy z Michałem 30... Nexusem? Kiedyś w multiplayer jakiś? jakiegoś a, a, chyba nie. Mi się wydawało, że w ogóle tyle, że nie tylko grałeś, ale też rządziłeś. A grałeś na touchpadzie? To nie, to było w Tomb Raider. A, no to może w Tomb Raider. No, to niedaleko ten Jabłko od czegoś. I to gra w 3 i to gra w 3 No właśnie, i tu się strzela i tu się strzela. Tu w każdym razie tu się biega, tu się biega, tu na wyspie. Eee, o tyle, o ile mówię. Czwarta część serii, znaczy nie czwarta, tylko ósma, ale z numerkiem 4 w nazwie. Absolutnie polecam i cudownie, a wspaniale cudownie zakochany jestem w pełni to Freedom Cry chyba z czystym sumieniem bym nie polecał. Chyba, że na jakiejś dużej przecenie, bo nie wiem, za 15 zł. Jak komuś tęsknął już będzie za klimatami płytowymi. Wersja standalone, oczywiście. Tak, wersja standalone to wygląda ładnie, działa słabo, krzaczy się i jo. No. Świetnie zoptymalizowana. Zacieram rączki, czekając na Watch Dogs w wersji na PS4. <laughs> Właśnie, to też trochę. Znaczy, ja nie rozumiem tego, bo o, o wersji tej, tej płytowej, pełnej grze, nie było mowy, że tam są jakieś takie problemy. Byłem embargo. Oczywiście ja Znam trzy osoby, które grały, które nie są żadnymi embargami objęte, e, bo ich embarga nie dotyczą i absolutnie nie mieli żadnych problemów. Myślałem, że to jest specjalnie, wiesz? To, to mi się dogrywa. Ja miałem kiedyś tak w Skyrimie i mnie to strasznie denerwowało. Ja nie pamiętam, czy to było też na konsolach, ale ja miałem tak w respektowej, że po prostu coś mi się dogrywało, nie? I co zrobiłeś tam, nie miałeś tam kroków, co jakąś minutę czy dwie właśnie miałeś, także freeze na 2 trzy sekundy. I ja w tym na... momencie... Słucham? Naprawdę? To straszne. Tak, ja, ja po prostu przestaję grać dopóki nie nie tam nie na innym systemie, jeśli mogę to powiedzieć, i e, mnie takie rzeczy strasznie strasznie irytują. I być może rzeczywiście, e, jeśli, jeśli e, kto, e, to jest tak wyraźne, no to może byłoby o tym głośniej. Więc ja bym oddał twoją konsolę do serwisu na twoim miejscu. Mi się wydaje, że jeden rdzeni ci się. Chociaż mam, mam, mam rok, więc spokojnie. Czekasz tak do, do, do, do ostatniego dnia, no? O, tak, no. potem powiem, że głośno pracuję, więc... Tak. Wmiana. Yy, no dobrze, a... ta gra, o której tak chciałeś zapytać strasznie... i tak Obudziła w tobie dziecko. Trochę budziła w mnie dziecko. Sprawdziłem przed chwilą, przed nagraniem, hmm, czy zrobiłem dobry deal. No i muszę przyznać, że wydaje mi się, że zrobiłem całkiem niezły. Mówimy o Child of Light. I o lubisz, Ubisoftu... że masz wersję w tam wersji Deluxe. Tak, bo kupiłem, bo nigdzie nie było informacji, ile ta gra będzie kosztowała w wersji cyfrowej. Zobaczyłem, że można ją kupić w wersji pudełkowej z kodzikiem i jakimiś tam szmarami, bajerami, Artbookiem, wisiorkiem, nie wiadomo czym jeszcze, za całe 79 zł, mhm. Jeśli się nie mylę, chyba tak. A teraz właśnie dostrzegłem, że ona, ona w sklepiku tym cyfrowym kosztowała 60, więc w sumie warto. było. artbook, jest bardzo ładnie, przyjemnie wydany, jeszcze tam jakieś dodatki też cyfrowe, skórki, nieskórki do postaci, jakieś dodatkowe questy, coś tam. Któż to wie? W każdym razie, Child of Light. Ta gra jest przepiękna. Jest niesamowicie cudownie, wizualnie urzekająca. No Najzapięta, o ile się nie mylę, na tym samym silniku, co, co w no no... Rayman. Tak, Tak, tak, tak. tak. Ubi Art, on się chyba nazywa. Jeśli dobrze pamiętam. Więc ona po prostu jest rysowana. Znaczy, ja widziałem, jak, jak ona wygląda. Oczywiście ona wygląda ślicznie. Tylko, czy, czy masz wrażenie, że to jest taka gra skończona od początku do końca, Czy to jest, czy na przykład ty, powiem o co, ci, co mi chodzi. Ja nie widziałem tej gry w, w, w, tak, w, tak jak ty na konsoli, tylko oczywiście na filmikach, więc kompresja robi swoje, jakieś niewyraźne jakieś artefakty kom, kompresji, jakieś jakieś rzeczy, które są związane z rozdzielczością, no nie mogły zaważyć na tym, że ja widziałem jakieś takie rzeczy, które wydawało mi się, że są jakby, nie wiem, że te obrazki tych postaci w dialogach, że one są rysowane tak i, i wiesz, że widać, że one są rysowane ręcznie, jakby, ale niedopracowane, że jakby oddane przed skończeniem, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie, nie, nie, nie, nie. To, to jest mylne wrażenie. wrażenie, kompletnie, całkowicie wygląda to niesamowicie przepięknie. To jest, jest żywy, to robione w Kanadzie tak? gdzie się lata dziewczynką po platformach skacza tak? ja się biega dziewczynką i skacza się dziewczynką ja grałem w półtorej godziny, więc to jest naprawdę bardziej moje pierwsze wrażenie jak ją nie miałeś jeszcze latania? właśnie tuż po lataniu skończyłem aha, aha. Gra. gra urzekła mnie absolutnie swoją atmosferą baśni bo wszystkie dialogi są wierszowane o proszę nie tylko we wprowadzeniu w, w intrze, gdzie tam po prostu no, wygląda to, jakby pani narrator czytała nam ee, baśń, Wiesz, tak tak cztero że się tak, tak wyrażę, ale również wszystkie dialogi między postaciami są robione w ten sposób, żeby się utrzymywała linia wiersza. Ale nie jest znaczy, to wersja polska, w którą grasz. Nie, nie, nie. w ogóle nie ma wersji polskiej. No, po, B... mieliby ogromny problem, żeby to, żeby to sensownie przetłumaczyć. Tutaj wymagałoby to dużego kosztu tłumacza. Są, mamy to... takich tłumaczy w Polsce. Zapraszam. Słuchaj, i idea tego wierszowania jest zachowana nawet na tyle, że jeżeli postać rozmawia, to czasami postać A mówi na przykład jedno zdanie, postać B mówi jeden wyraz i dopiero drugi wyraz w tym zdaniu już jest w następnej linijce. No nie, no, tak, żeby wers do wersa był wiesz, wierszem. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Gra ma też cudowną muzykę. Po prostu od strony artystycznej i, i tej tam wizualno-poznawczej, jakkolwiek jak robi niesamowite wrażenie. Ja się kompletnie, ale to kompletnie po tych półtorej godziny, jednego wieczoru zakochałem w całym klimacie. A czym jest gra? Połączeniem platformówki z właśnie turowym, takim japońskim typowym arpegiem. Mhm. Widziałem właśnie, jak to wygląda dosyć sympatycznie, takie pojedynki chyba są dwa na dwa, tak? Nie, nie, nie, pojedynki potrafią być trzy na 3, czy na więcej to więcej jest... jest zawsze y, aktywnych dwóch? Y, ja grałem na razie samą dziewczynką i dopiero jedna postać do mojej drużyny się dołączyła więc y, widziałem tylko dwa na trzy ale nie wiem, czy potem kolejne postaci się nie dołączają. Bo teoretycznie co tak na ekranie, to, widziałem, możesz... jest jeszcze, jest jeszcze jedno, jedno miejsce, tak jakby na drugą postać, więc, więc nie wiem. A czy z tego co ja widziałem to y, i słyszałem, to, jest, to są masz tylko dwie postacie, i możesz je zamieniać. Czyli w każdym momencie możesz po prostu inną postacią, y, która jest w twojej drużynie, y, wejść do walki. A w tych postaci jest chyba z osiem czy 9 wszystkich, wiesz, na tej swojej drodze spotkasz kompanów. Tylko po prostu w danym momencie mogą walczyć naraz tylko dwie osoby, jest ten cały system taki, mm -hmm. yy, nie wiem, tam masz... Jak, jak wygląda walka? Tak, jak byś miał opisać? Yy, połączenie systemu turowego z, z ATB, z Final Fantasy VII, to znaczy jest pasek, który odmierza czas w bok i na tym pasku są zaznaczone ikonki postaci, które teraz ma wykonać swój ruch, czyli czy nasze, czy, czy przeciwnika. W momencie, w którym ta główka postaci na tym pasku dojedzie do mniej więcej jednej piątej od końca, to wtedy podejmujemy decyzję, co nasza postać ma zrobić. Aha. I jeżeli, czy też to przeciwnik ma zrobić, jeżeli nasza postać zostanie uderzona w momencie, w którym podjęliśmy już decyzję, to ten ruch jest anulowany. Mhm. Czyli możemy w ten sposób jakoś tam wpływać na to, żeby, żeby przeciwnik nie mógł wykonać uderzenia, czy też jakiegoś tam czaru. Plus jest jeszcze jeden twist, który polega na postaci naszego duszka, świeczuszki, która lata razem z nami, cały czas nim sterujemy sobie drugą kołeczką o, i w trakcie walki, kiedy nasza postać czeka na wykonanie ruchu, to możemy naszym duszkiem podlecieć do przeciwnika i go oślepić. I w momencie, w którym go oślepiamy, to Traci dużo czasu, wolniej tak. się przemieszcza na tej Aha. osi... No właśnie, ale jak, jak nie wiem, jakie masz doświadczenie, jeśli chodzi o japońskie Tak Kilka przyszedłem. Więc czy ten system wydaje się być na tyle, nie wiem, satysfakcjonujący, że widzisz tam jakieś duże pole manewru dla jakichś takich taktycznych rozwiązań. Bo to o tym, o tym duszku, który mówisz, no to się wydaje ciekawe, ale chodzi mi o to, jeszcze zawsze tą esencją tych gier JRPG y, było to, że no, tam jakąś taktykę się zawsze rozwiązywało. też trochę było w tej walki taki nożyce kamień i, i papier, nie? Że musiałeś po prostu na tego przeciwnika, y, nie wiem, takie ataki zastosować na, na, na takiego inne, więc zawsze było takie balansowanie w tym, ale no najważniejsze było to, że jednak gdzieś tam w pewnym momencie czułeś, że ta, ta walka ci daje satysfakcję, bo ja grałem w kilka JRPG i niektóre były takie, że w pewnym momencie dochodziłeś do wniosku, przepraszam, nie wniosku, tylko dochodziłeś do takiego momentu, że właściwie tylko naciskałeś atak, bo byłeś tak rozwinięty, że tylko naprawdę trudni przeciwnicy Sprawiali jakim, jakiekolwiek wyzwanie. A że w Wiodar Pekiet ci przeciwnicy się non-stop pojawiają, wiesz, jak, masz te losowe spotkania, te encantary, że, że ta walka przestała sprawiać jakąkolwiek przyjemność. Ja nie wiem, czy tutaj mówisz, że krótko grałeś, ale czy widzisz potencjał w tym? Potencjał to, widzę, coś... ale na razie kompletnie nie jest w sens się powiedzieć, wiesz, ja w ciągu tej półtorej godziny to. Miałem jedną walkę z bossem, która była troszeczkę bardziej wymagająca, a ta reszta walk była, oślepiasz goście i walisz go po prostu na ślepo, bo nawet nie, nie miałem żadnych innych za bardzo umiejętności, Aha. których mógłbym korzystać, ale jak się patrzy na drzewko rozwoju postaci, no to widać, tam całkiem dużo optii. No to my, tak, w takim razie od Child of Light tyle i wrócimy po tak. prostu do tego, jak już przejdziesz bo mnie po prostu ciekawi to, bo to jest gra, która w ogóle... Ja myślałem, że ona jest ekskluzywna na PlayStation 4. Ja byłem przekonany, że tak jest, bo widziałem pudełko wersji deluxe, właśnie takie ładne, niebieskie. Byłem przekonany, że to jest po prostu tylko na tą konsolę. To się okazuje, że ona jest i na, i na Xboxa, i na PlayStation 3. Zresztą wszędzie. Tak, więc jak, jak mnie przekonasz, to, to, to być może się zainteresuje, bo no tak, mam na już użytkownego czasu. 58 zł w wersji mhm. e, PlayStation Store. Jest tak, że słyszałem, że się kończy w jakieś 10-11 godzin. Tak, to brzmi bardzo dobrze. I na tą cenę to pomyśl, że tego Freedom Cry'a skończyłeś w półtorej no wieczoru. A kosztowało ci tyle samo. Yy, dobrze, to ja proponuję, żebyśmy zakończyli w tym momencie. Ja tylko to wspomnę, to że bardzo ciekawy serial odkryłem. O proszę. Silicon Valley, Dolina Krzemowa. Nie to wiem, to czy to miałeś okazję. Pojaw y produkcji amerykańskiej no to jest, to jest serial, <Dann> który fenomenalnie po prostu y, <Dann> pokazuje jak wygląda właśnie ten, ten świat ja y, y nie chcę powiedzieć nowych technologii tylko właśnie jak to wygląda to życie w, w, w Dolinie Krzemowej i, i, i ono jest Czy To ukazane... chyba, chyba HBO go y, no, produkuje a no tak, jeśli chodzi o stację to tak i w ogóle y, producentem, reżyserem jest Mike Jude czyli człowiek, który stworzył, znaczy stworzył, no jest e, odpowiedzialny za Office Space. E, idiokrację. Idiokrację, czyli jeden z najbardziej e, proroczych filmów e, e, ever. E, Beavis, e, Beavis the Badhead. No to, to, jest, to jest też jego, jego, e, jego dzieło, jeśli można tak powiedzieć. I z Silicon Valley to po prostu jest jakby niemal jeden do jednego ukazanie świata tego z Silicon Valley. On jest pokazany z kilku perspektyw. Masz firmę, która jest no właściwie to jest Google, tak? tylko ona się nazywa Huli, nie wiem, ale wszystko, co tam masz, jest stylizowane na Google, czyli masz te Hulibusy, czyli Google Busy, masz y, cały ten kampus, y, gdzie, gdzie ludzie jeżdżą na rowerach, bawią się, wiesz, y, spędzają czas wolny, ta fantastyczna stołówka, gdzie wszystko, wszystkie jedzenia świata są za darmo i jeszcze coś i tak dalej. Czyli to, co widziałeś, nie wiem, czy widziałeś taki film, internship, z, z, czy to jest ta o dwóch panach, którzy się dostają do Google jako. Tak, na, tam do Google a, Google. A. Jako praktykanci, tak, czy na, na, na, na staż. Więc tam, tam był Google pokazany, ale jak oglądasz Silicon Valley, to to po prostu jest to samo, tylko że po prostu zmienili nazwę z Google na chuli. Więc widać, że oni naprawdę dużo pieniędzy wydali na, sama, na same te miejscówki. Jest to świetnie zrobione. A generalnie, jakby główny, główna oś serialu kręci się wokół, znaczy wszystko kręci się wokół, znaczy główną ością serialu jest młody chłopak, który, który stworzył program. Między innymi Huli postanowiło wykupić od niego prawa do, do, do, jego, do jego programu, do jego algorytmu. I tam dochodzi do takiej sytuacji, że oni chcą mu dać za to 10 milionów dolarów, a ma szansę jakby nie wiem, z drugiej strony Otworzyć własny biznes i być może kiedyś zarobić się, wiesz, miliardów, jak to jest. Więc to jest taki ryzyk fizyk. I, I to jest, wiesz, no, kwestia: mam startup i co robię? Sprzedaję ten startup, czy go rozwijam i liczę na to, że się, że z tego coś będzie. I po prostu masz całe środowisko tych ludzi, wiesz, tych, tych, tych zakresów. Wiesz, ten główny bohater powiem ci, że on jest lepszy, jeśli chodzi o nie wiem, pokazanie takiego troszeczkę neurotycznego, troszeczkę takiego. Yy, yy, mającego problemy z nawiązywaniem z kontaktów z innymi ludźmi, który bardziej mi przypomina na przykład Zuckerberga, Marka Zuckerberga, niż w social network filmie, ta, ta postać, ta niektóre, ta, ten aktor, który grał Zuckerberga, który był zupełnie taki zimny, bez emocji, że tutaj bardziej jest realnie odmienny, chociaż tutaj nie jest Zuckerberg. Chodzi o to, że po prostu tu masz wiele postaci, gdzie, gdzie możesz się doszukiwać, yy, możesz się doszukiwać, yy, po prostu podobieć do, do, do autentycznych postaci, do, do, do żyjących yy, nie wiem, yy, no, kapitalistów. Na tej samej zasadzie jak masz Google'a, yy, czyli to Huli, tak? Tak, tak, no po prostu jest, fenomenalnie się to ogląda, to jest coś, co polecam yy, każdemu, kto, yy, kto chciałby zobaczyć jakby od środka yy, tą kulturę, ona jest lekko uśmiana, oczywiście. Tam, wiesz, o, e, Widzisz, jak ci ludzie na przykład mówią, jak to jest, że z, grupa e, tutaj zawsze składa się z, tam z, z, z osoby otyłej, z osoby azjatyckiego pochodzenia, z osoby indyjskiego pochodzenia, z, z taką... Tak. Będzie ci naprawdę fenomenalnie, po prostu... E, e, ten humor, to nie jest sitcom, ale, on, a, ale jest śmieszny. Wiesz, nikt ci nie musi mówić, że masz się śmiać, bo coś bo, bo jest... No, jak widziałeś Office Space, to na pewno Silicon Valley ci się, się spodobał, jeśli Office Space ci się spodobał. A, a, a myślę, że to jest... My operujemy akat w tych klimatach, jeśli chodzi o, o, o nowe technologie, wartość. więc dla nas te wszystkie terminy, których oni używają, nie Sama są jakieś poezja, niejasne. Tak. tak, tak. No i naprawdę masz, masz gości, którzy oczywiście tam jest, jest taki jeden, który jakbym, mówi na to mój inkubator, czyli w swoim domu ma kilka właśnie jakby kilka osób, które pracują u niego nad jakimiś startupami i te startupy oczywiście w, w, są różnej maści. Jedna jest jakimś tam y, y, y, wykrywasz słodków. co jest w ogóle ja do końca nie rozumiem jak to działa, w każdym razie kobiety mogą sobie y, y, z tego korzystać i to ma w y, jakimś stopniu y, być jakimś takim sposobem na Znajdowanie mężczyzn, to jest w ogóle jakiś absurd, ale to po prostu mnóstwo takich rzeczy jest. I, i, I to pokazuje właśnie w tym serialu, jak, jak dużo w, tym, w tej, w tej niekrzymowej krzymowej rzeczy na no niej jest jakichś szczapy, że aż śmiesznych. Więc y, polecam, o, y, jeśli mogę tak y, już to podsumować. Trochę mi się głos y, już pod koniec Darek, już ledwo mówię. To poświęcenie dla podcastu słuchaj. Tak, tak. Trzech wiernych słuchaczy. Jeszcze, jeszcze dwa dni temu tak, że nie było. Miałem, miałem inne problemy zdrowotne, trochę mnie e, przeziębiło, ale, ale głos był w miarę, można powiedzieć, e, mogłem polegać. A tu się okazuje, że, że zdarmi mi się do końca, więc mam nadzieję, że nasi drodzy słuchacze wybaczą mi, że e, trochę, e, w, trochę taką chrypką zajeżdżam i że w, w, też no, ta koncentracja, jak się jest jednak chorym, nie jest najlepsza i, i, i, i różnie się więc... Chyba, że Piotrze, ty byś chciał coś dodać, co ciekawego widziałeś, bo... Nie, nie, nie. Ja ostatnio mówię, dla mnie ten weekend y, minął <laughs> przez ostatnie kilka dni pod wpływem, y, dosłownie pod wpływem, więc, więc nic mi kompletnie do głowy nie przychodzi. Ja tylko dodam, ale to już, się, jaka, o tym się nie, nie wypowiadał, ja zacząłem oglądać serial y, Żona y, Perfekcyjna, czyli Żona Idealna, to jest chyba taki poskupy... Ale nie, plotkiem Perfekcyjna Pani domu tam... Nie, nie, The Good Wife. I, i z tego, co przeczytałem na, na, na Wikipedii, to jest serial, który ma Średnią wieku około y, widzów, około 60 lat. Ale myślę, Ja znam kilka młodych dziewczyn, które. to oglądają... bo to jest bardzo dobry serial y, y, prawniczy. Aczkolwiek, jak każdy serial, y, szczególnie amerykański, ma takie absurdalne, wiesz, zwroty akcji, że w ostatnim momencie jakiś, jakiś dowód znaleziono i, i wiesz, albo jakieś zagrywki są pokerowe, stosowane przez prawników, które w normalnym życiu no nie miałem miejsca, no ale to jest serial, wiesz, z nie jak oglądasz, tam jest jeszcze parę fajnych wątków pobocznych, więc jakby strasznie wciągnął ten serial. Jestem w połowie drugiego sezonu, jak to się mówi, Netflix for the win. A ja odkryłem, co nie oglądałem, skojarzyłem, słuchaj, byłem w kinie. <słuchaj> Wyobraź sobie ostatnio. Ale musiał ci zapaść w ten film? Tak, znaczy zacząłem się zastanawiać i, i olśniło mnie. Byłem w, w kinie na filmie, który się nazywa w polskiej wersji językowej Pan Peabody i Sherman. Jest to film dla dzieci. Jako, że byłem w kinie, to aha, aha. jest to logiczne. Bardzo miła i przyjemna animacja o psie, który jest najmądrzejszym psem na świecie. I w ramach, że tak powiem, osiągania absolutu, zdobycia kilku nagród Nobla za pokoju na świecie, adoptuje chłopca i stara się być dla niego dobrym tatą. Pies adoptuje. Tak, bo jak to chłopca. mówi sędzia, jako że każdy chłopiec może mieć psa, to czemu nie pies mógłby mieć chłopca? Które przyznaje mu prawa rodzicielskie, okay. czy też prawa opiekuńcze. Generalnie bardzo przyjemny, w miarę ciepły film, który ma Twista, bo jest to maszyna czasu. No i bohaterowie podróżują pomiędzy różnymi epokami spotykając różnych bohaterów, a to są w starożytnym Egipcie, a to biorą udział w wojnie trojańskiej, a to przenoszą się do wybuchu rewolucji francuskiej, więc wiesz, dzieciom frajdę sprawia oglądanie wszelkich właściwych głupów na ekranie, które się dzieją, a dla dorosłych z, z pewną, wiesz, z uśmiechem na ustach obserwuje, że znane motywy kulturowe, które są przedstawione w jakimś tam krzywym zwierciadle, jak to na przykład Leonardo da Vinci i kiedy nasi pochodowie przybywają do jego pracowni, kłóci się z monalizą, z, z, z mówiąc, że on jest brzydką kozą, która się w ogóle nawet uśmiechnąć nie umie. Na przykład. I, więc wiadomo, że takich motywów jest tam Aha. dużo. Ogląda się to bardzo przyjemnie. Z tego, co widziałem już oczywiście po po sansie, to film zbiera nawet całkiem niezłe recenzje. O proszę. Czyli rekomendacja Czy w... na, na IMDB ma tam ponad 7. O. Więc nie jest to wcale tak źle. Miły, Skokulacja przyjemny... filmu o psie, który jeździł koleją. <głos> tak, w innym życiu. Ładna tak. animacja, takiem przyjemna, schludna. Więc tak. może nie tyle, że polecam, ale jeżeli ktoś by chciał... Jeszcze raz tytuł... Y... Pan Peabody i Sherman. Pan... Peabody. Dziękuję Ci, drogi Piotrze, za w odcinku, za, za tą fantastyczną rekomendację. Tak, ja również dziękuję bardzo. Moje imię fantastycznie niskim, zachrypniętym głosem. Powinnaś no teraz wykorzystać okazję i nagrać jakiś blues. Wiesz to powiem Ci, tak, że nie przeszkadzałoby mi, gdybym mówił takim głosem radiowym, niskim, gdyby nie to, że to strasznie jednak obciąża moje gardło i ja to czuję. Wiesz, jest tak, jakbym taki jakby miał jakieś zadrapanie na gardle. I, I nie wiem, czy ja muszę jakiś syropik sobie tam wlać, czy jakiś steps pasteleczkę. Magiczny ty... syropik, słuchaj, to zawsze pomaga. Ja próbowałem się tam, jest taki diflam, czy jak to się nazywa, takie taki w rozolu coś. To generalnie powoduje, że yy, nie wiem, gardło Cię nie boli, czy coś Ci dezynfekuje, czy coś. i Myślałem, że się sobie jak sobie wstać to do karła, bo to jest taki spray. No niestety, no, muszę tradycyjnymi metodami, bo otworzę sobie jakąś Wódka z pieprzem, słuchaj. O, właśnie. Zrobię sobie to. jakiegoś takiego małego drinka w stylu właśnie jalapenos i w <głos> i jakimś spirytusie salicynowym. I jak mi to nie wypali tej choroby tam, to już nic mi nie pomoże. Więc... Ale, tak, ale wiesz, takie metody są bardzo dobre, tylko oczywiście nie można przesadzać, zawsze trzeba się konsultować z lekarzem. O. I gorzej przez pracę, jak... No. Albo a w pracy, jak bierzesz lekarstwo. Tak, ale a propos disclaimerów i, i, i reklam, bo Chyba na Cirki wspominałem, że w Ameryce to w ogóle reklamy środków, tam jakichś leków i tak dalej. Jedną trzecią trwa reklama, dwie trzecie trwa ostrzeganie przed skutkami ubocznymi. I rekordowa reklama, jaką, jaką słyszałem, trwała dwie minuty, tylko mniej niż 30 sekund. To były powody, dla których powinno się brać ten lek. A wszystko inne to były po prostu jakieś krwawienia wewnętrzne, zewnętrzne, odbytne, Dobry. jakieś te. Po prostu niesamowite. Ciekawe przepisy. Mi się wydaje, że. A to też chyba o tym kiedyś mogę wspominać, że niektórzy po prostu ludzie kupują te leki właśnie tego względu na, efekt, na e, efekty uboczne. Że no przy, tak, no, tak. przecież te wszystkie leki, niektóre te przy, przeciwbólowe i tak I dalej. Syrop one są, na kasze, sławetny. No dokładnie. No. Więc z tym optymistycznym akcentem e, dziękuję jeszcze raz, Piotrze. Dziękuję naszym słuchaczom. Dziękuję. Za, że byli z nami. Pamiętajcie, żeby nas dotyczyć na naszej stronie www.fantasmagiera.net Polecać na Facebooku, lubić wspominać znajomym, że jest taki fantastyczny podcast i słyszymy się za tydzień. Wraz z... I zapomnieliśmy wspomnieć, od, od kilku odcinków zapominamy o tym, tak jakby... I by to już miało się nie spoiler wydarzyć. Spoilerkaście. Tak, ale będzie spoilerka. z was. was, Tylko czekamy na. Za prostu... będzie odcinek, to na pewno w czy co, Ja myślę o tym. Ja nie wiem, czy to jest dobry. Czy, czy zgadzasz się ze mną? Ja czekam po prostu chyba jednak, no to aż wyjdzie ta The Last of Us Remastered. HD Edition, tak. Nie tak. może być HD, bo była już HD wersja na tech. Chyba, chyba, że ty masz telewizor kinoskopowy, <laughs> do którego masz PlayStation 3 podłączone. Ale już HD była, więc teraz musi być e, to będzie, 4K, e, 4K e, Remastered. Tam... Ale słuchaj, jak będzie módl, jak będą gry z PlayStation 3 wydawane w końcu na PlayStation 4, ale w 4K. O, to o, będzie 4K Edition. 4K edition. 4K edition. Prawie jak z roku 4000. Tego. A, jeszcze z ciekawostek, słuchaj, po ostatniej, tak dosłownie, półtorej minutki po twojej rekomendacji ostatnio Pana Ludowego Ogrodu zabrałem się za książkę i no brawo. zabrałem się na tyle skutecznie, że w przeciągu chyba tam kilku dni przeczytałem pierwszy tom. <głos> I już jestem w drugim, bo naprawdę lektura wciąga dość mocno. Mimo, że, że czasami... Znaczy, bardzo się cieszę, że dowiedziałem się tej książce teraz, a nie w momencie, w którym ona wyszła. Bo, o, bo, był bo gdybym ciężko. miał... Jak powiesz, zakończenie pierwszego tomu jest takie, że jeżeli miałbym czekać potem dwa lata na, na następny, to bym chyba dostał wiesz, wiesz, tam jest... zajadów. Mam Wiecie. nadzieję, że czwarty tom się kończy już definitywnie, dokończył historię, się, tak. A nie? Tak, tak, tak. Znaczy nie, problem jest wiem. taki, że jest bardzo dużo jakichś takich postaci w pierwszym tomie, które później wracają w, w kolejnych tomach. Zresztą jest ta duża pierścienia, że ja tak to określę, która to się składa z ludzi, którzy się pojawili w, w pierwszej części. I muszę przyznać, że przez to, że ja czytałem pierwszy tom długo przed drugim tomem. Ty mi bardzo wiele rzeczy, wiesz, tak gdzieś nie mogłem ich skojarzyć, wiesz, te fakty gdzieś były lotne, więc zdecydowanie yy, warto warto po prostu za jednym podaje się, bo to jest jedna powieść, tylko że w czterech częściach i, i ją ja przeczytać tak za jednym tchem i bardzo dobrze Piotrze robisz ja muszę przyznać się, że mnie Kraken pokonał nie przeczytałem tej książki do końca. Przekartkowałem Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że przekartkowałem książkę i, I, przeczytałem, osta... naprawdę... I przeczytałem, tak, przeczytałem ostatni rozdział. <laughs> I czuję się, że historia została zamknięta i, i wiesz, mogę wrócić na spokojnie do, do Jonathana Strange'a i panu Norella. Książkę, gdzie jest... Może tej fabuły jeszcze tam nie ma za dużo, ale ją po prostu się bardzo dobrze czyta. Ona jest pięknym językiem opisana. To sobie cenię. Więc e, w takim razie, o co? Ten wątek spoiler, cast, spoiler cast za tydzień paną Nowego Ogrodu. Powinno ci zająć jeszcze kilka dni przeczytanie wszystkich książek. E, ten tom czwarty jest taki, wiesz, chudziutki. Si w jeden wieczór możesz go ubłynąć. No więc e, w takim razie e, jeszcze raz dziękuję. <grym> Najdłuższe pożegnanie, słuchaj. Nie, no kiedyś mieliśmy dłuższe. Jak się <grym> zastanawiam, kiedy to było? Ostatnie raz, że mieliśmy takie długie pożegnanie tak było tak, że jakieś pół godziny się przeciągnęło, bo, bo wpadł jakiś temat na który zaczęliśmy doskonać, to może teraz już nie ryzykujmy bo twoje gardło wysiądzie w połowie zdania i no, nie uda ci się powiedzieć mam nadzieję, że nasi drodzy słuchacze docenią moje poświęcenie aczkolwiek nic nie sprawia mi większej przyjemności niż zasiadanie w wirtualnym studiu i, i produkowanie się do mojego fantastycznego, profesjonalnego za setki tysięcy złotych mikrofonów. więc dziękuję jeszcze raz ile razy ja dziękuję, dziękuję. Jeszcze raz. ile razy dziękowaliśmy w tym programie z... chyba już. Chyba, chyba panie, już To było. zliczy, ile razy dziękowaliśmy. Ten z dłoni prezesa dostaje. I kodzik. Kodzik na grę. Grid 2. Co ty na to? O, Mam gdzieś. Pozdrawiam Darka. Jeśli ten kod jeszcze działa, to chętnie sprezentuję go osobie, która policzy, ile razy dziękowaliśmy w tym odcinku. Więc dziękuję Ci jeszcze raz, Piotrze. Ja również dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom. Ja również dziękuję naszym słuchaczom. Bo jest za co dziękować. Tak jest za te setki komentarzy pod odcinkami. O właśnie, no pamiętajcie, że yy, my wszystkie komentarze czytamy, to... nawet, te, nawet te w spamie czytam, te po chińsku, po angielsku. tak. Te, yy, ja no, bym powiedział po też, tam... że, że, że warto komentować, właściwie komentarze pod podcastem są jedyną formą dla nas, jedyną informacją zwrotną, że w ogóle ktokolwiek nas słucha. Mm -hmm, mm -hmm. Tak naprawdę. Czy ja, te, ja mam... właśnie, te chińskie komentarze, tajne wiadomości CIA i NSA to jednak niekoniecznie. <laughs> y Dziękuję Piotrze i do Dziękuję, usłyszenia tak. za tydzień.